Ja Fantasmagieja, podcast o grach komputerowych konsolowych, ale nie tylko. Odcinek 352. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną w, w tym specjalnym odcinku jest Michał Labocha. Witaj, Michał. Cześć, witam, dobry wieczór. Dzień dobry. Michał jest współtwórcą wideo-podcastu wideo podcastu Loading, który jest na pewno doskonale znany wszystkim. E, fanom retro, retro komputerów właściwie re, można powiedzieć retro gier tak, też. E, e, strony B i, i tak dalej Na, nagrywacie bardzo, bardzo fajny e, taki dla, dla gości plus 30 program wspominkowy czasami tak, można powiedzieć bardzo plus 30 no, no, no. I takie bliżej tej granicy, prawda, 40, jak to się mówi, nie? Ale tak, ta, tak. ale dzięki temu te, te wspomnienia są takie najbardziej żywe, bo jak ktoś na przykład to, tak urodził się gdzieś powiedzmy pod koniec lat 80 albo na początku 90, to właściwie te komputery, które, które my pamiętamy jako, jako naj, najciekawsze, jako najfajniejsze, to dla nich to jest takie takie wspomnienie, że może brat miał albo widziałem u, nie wiem, u wujka, u taty albo coś takiego, a my, my to przeżyliśmy właśnie, można powiedzieć. I yy, zaprosiłem Michała, bo chcieliśmy, bo chciałem, byśmy porozmawiali o no najwspanialszym komputerze chyba. Mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, Michale, czyli o, o Amidze. No tak, zgodzę się z tobą. Może nie do końca, ale się zgodzę. Znaczy, ale co, je, je, masz jakiś taki, taką, taki backup, jakąś taką drugą miłość? Większą, Wiesz, mniejszą co, chyba niż... To, to, to, to, ten pierwszy mój mikrokomputer, który zawitał do mnie do domu, czyli Commodore 64 mm -hmm. bo na... żeby pograć na Atari, to chodziłem do kolegi który miał jako jeden z nielicznych na osiedlu i tam miałem możliwość zagrania, ale tak naprawdę swój, wymarzony, jedyny to był Commodore C64. Ale to było tak w tamtych czasach, że no nikt jak dzisiaj nie miał po prostu każdej możliwej konsoli każdego możliwego komputera, więc u mnie było tak, że ja miałem Atari, kumpel miał C64, jeszcze inny miał Pegasusa no a później się pojawiła pierwsza Amiga na osiedlu, no to już był, to już był szał, nie? Ale, ale, to, ale to było dzięki temu... Spotykaliśmy się w, w grupie i w takie gry, które... które w, No, czy RPG, czy w jakieś, jakieś chodzone bijatyki, które też na przykład na C64 były, no graliśmy właśnie razem, nie? Jak to się mówi, na kanapie, tak, na, tak prawdziwie na Tak, kanapie. to był taki okres czasu, gdy wspólne granie... Broń może online, czegoś takiego jeszcze tak. nie było. Wspólne granie miało sens, bo się integrowaliśmy tam zasiadało się na tej kanapie w 5, 6, 8 osób nawet czasami. Najpierw z wypiekami na twarzy oczekiwało się wgrania danego tytułu, a potem już regularna bitwa, kto ma grać. także tak A miejsce 64 ze stacją dysku? Nie, na początku miałem z magnetofonem. To był ten, ten ból, prawda, posiadacza Commodore ale... 64, że ta stacja dysku wcale nie była taka super, nie? Zgadza się, bo ale z drugiej strony powiem Ci, że ja tak z perspektywy czasu, jak próbuję sięgnąć pamięcią i sobie pomyśleć o tym, ja im jakoś specjalnie nie brakowało tej stacji. Mhm. Ta stacja była takim synonimem, może to głupio zabrzmi, ale bycia lepszym, posiadania czegoś lepszego. Natomiast między Bogiem a prawdą przez bardzo długi okres czasu ta Magnetofon w zupełności wystarczał to ja, Myśmy to wielokrotnie poruszali w, w loadingu, że Kiedyś się grało we wszystko co było Nie było czegoś takiego, tak. że Czułeś się lepiej, czy miałeś Jakiś twój ulubiony gatunek e, Tych gier, tylko to co przyniosłeś To tłukłeś, jeżeli przyniosłeś mhm. 10 kaset do domu, skądś tam Od kolegi, z giełdy jak, jak, jak, Jakkolwiek to siadałeś i tukoś, każdorazowo. jeżeli było to 10 kaset, to te 10 kaset byłeś w stanie przesiedzieć, mm. prze, przepatrzeć, zobaczyć, co to są za gry i chwilę pograć. Nie, nie, nie miało to żadnego znaczenia, jakiego gatunku jest ta gra. W ogóle, tak sobie myślę o, o tych kasetach i o w ogóle tych wszystkich zestawach Turbo, na przykład da, da Atari. I, I tak zastanawiam się, czy to po prostu nie było takie coś wymyślone na rynek wschodni, na, gdzie te kasety były nadal popularne, kiedy na zachodzie to już dawno ludzie się przyszedli na stację dysków. Tak, tak, tak sobie o tym myślę. Wiesz co, czasami. coś w tym może być. Natomiast... Um... Że potrzeba matką tak że po prostu tak. Polacy ja się, są ja się z tobą tak... Zgodzę, znaczy nie mówimy że ponieważ... Polacy tylko, że po prostu ten nasz, nasz rejon jest taki, że te komputery tak późno do nas przyszły. No bo przecież ja ja swoje pierwsze własne Atari miałem w, w 90 roku. Za, za ciężkie dewizy, kupione od cięciarza. E, moja mama kupiła e, Atari, e, wiesz, 65X, mhm. i to było coś niesamowitego, wiesz, w pudełku, w pewekście w, kupione w, w tym, tym takim pudełku, A właśnie ja powiem, i tak dalej. E, ja ci powiem, że mój Komodore to e, nasz rodzinny trabant został poświęcony na to, żeby zostać żeby kupić Komodorka. I jeszcze trzeba było dołożyć, żeby było zabawki. Mhm. No, ale mieliśmy porozmawiać o Emidę, to zapytam cię, kiedy, kiedy, twoje, kiedy nie wiem, trafiła w ręce, twoje, twoje ręce Amiga, twoje Amiga i jaki to był model? Jeśli chodzi o Amigę, to u mnie wyglądało to mniej więcej tak, że ja zawsze goniłem kolegów z, z klasy ze szkoły średniej i jak? Ja w końcu stałem się tym szczęśliwym posiadaczem tego komodorka to tłukłem na czynniki pierwsze, programy z basiciem i tak dalej, i tak dalej. Potem mm, zaczęła się szkoła średnia, tam poznałem swoją nową klasę na pięć lat i chłopaki też siedzieli mocno w komputerach. Jedni oczywiście byli bardziej majętni, drudzy mniej, jedni mieli te Amigi, a jeszcze, ja jeszcze nie widziałem tego w życiu na oczy, nie, nie dotykałem, oprócz tego, że Byłem stałym gościem giełdy. Ja też tam trochę oprogramowaniem handlowałem w tamtym czasie. Jako, jako nieopierzony małolat. I w momencie, kiedy udało nam się z kolegą napisać pierwsze demo, w takim oczywiście dużym cudzysłowie na Komodore, coś tam jakiegoś scrolla ukulaliśmy w assemblerze, to na którym z godzin wychowawczych chłopaki przynieśli Amigę, pokazali RSI demo Makera puścili kilka modałów, w tym nieśmiertelne theme z Axel uh, Axel Folly theme, czyli, czyli motyw przewodni z Gliniarza z Beverly Hills, no i zwariowałem. Mhm. zwariowałem. Wiesz, że to w ogóle to było, ja jeszcze wtedy nie orientowałem się, że, że coś takiego jak są na istnieje, ale ja miałem na jednej kasecie z grami, wreszcie z, z giełdy, na Atari 65 X nagrany jeden program, który nic innego nie robił, tylko właśnie tą, e, tą melodię odtwarzał. I ja po prostu byłem, wiesz, oczarowany, że, że, że ta muzyka tak fantastycznie ten... brzmiała. Tak, I to był Atari 65XM, więc tam może nie miał takich możliwości jak jak Amiga i nie miał tych kanałów, ale ale to była magia. To było coś niesamowitego. Ten ]amentem. moduł mam po dzień dzisiejszy i, i myślę, że każdy, <liec> jeżeli ma jakieś moduły, na Amidze tak. to, to ten, ten moduł. Zresztą Amiga jako, jako sprzęt wielozadaniowy dla mnie Protracker na Amidze to był po prostu jak, jak w latach, nie wiem, pod koniec lat 90. Czy na początku lat 2000 WinPlayer. Oj. Po prostu ktoś po prostu miał jakieś nowe moduły, tak, się wrzucało, tak, się tak, słuchało. Tak. To było niesamowite. Absolutnie. Ja wtedy usłyszałem, no właśnie, nawet nie na Protrackerze, tylko przed Protrackerem był. Ojej, uciekło mi, ja cię. Tak. Jakiś inny program taki? To nie, do bardzo, bardzo podobny, tylko w takich niebieskich barwach był. Po portach, był później. O Jezus, no, uleciał mi. Nieważne, właśnie tam zobaczyłem te tańczące słupki z Equalizera, wiesz. Tak, e, tak. I, I słynny motyw przewodny i po prostu kopala do ziemi. I teraz co tu zrobić, żeby hmm. mieć. No i te... Sprzedałeś C64, dorzuciłeś jeszcze małego Fiata? Tak, nie. Oczywiście dostałem zgodę rodziców na, na sprzedanie tego C64, bo to był oczywiście komputer mój i brata. Ale trzeba było jeszcze drobić do niego. To nie było tak, że ze sprzedaży Komodorka, tam już miałem tych gratów do Komodorka mnóstwo. Łącznie w dwie stacje nawet miałem. Miałem 1541, tą wersję drugą ale tak naprawdę mhm. pierwszą, pierwszą moją stacją jakąś taką y, mocno przechodzoną było 1541, ta, która była stylistyką do chlebaka, y, do, do, do mhm. pierwszej wersji Commodora. Ja w ogóle a propos tych wszystkich wersji C64, to ja y, przez to, że po prostu na podwórku nie widziało się tak wiele tych komputerów, ja byłem w błogiej świadomości przekonany, że, że jedyną wersją C64, jaka istnieje, to jest ta wersja C. I zawsze jak widziałem te właśnie te chlebaki, takie, takie okrągłe bułeczki. Badminy, to, no. C6... to, to Co to są za komputery, no nie? Bo... Tak, tak, tak to, to ja też, to była rakt, że tylko C64C, ale zdarzało tak. się gdzieś tam, jak mówię... Ja to z Atari byłem... była trochę inna sytuacja, bo w, z Atari na przykład w PVEX oczywiście rzucono 65XE i 130XE, ale... Jakby tak na rynku wtórnym, i tak ludzie sobie sprowadzali, i tak dalej, to było bardzo dużo tych 800XL. Zgadza się. I dlatego na przykład na giełdzie bardzo często je widziałem. Tak. Więc jakby nie byłem zszokowany, ale C64 zawsze, zawsze mi się kojarzyło właśnie z tym modelem C i tak dalej. i, i co, i uskładałeś te Tak, te poszedłem pieniądze. kopać doły przez dwa miesiące prawie. Poszedłem kopać doły do takiej firmy instalacyjnej, tam jakieś pukania kaloryferów. No ty, rałem jak wół, no. Mhm. no i, I co to był za model? Z końcem sierpnia udało mi się kupić używaną od kolegi z jakimiś tam już botselektorami z dodatkową stacją i z czterema dyskietkami na której był Street Fighter i no do rozpoczęcia roku szkole, kolejnego roku szkolnego muciłem tylko w tego Street Fighter'a mhm, Ale to była mega 500? 500 tak. Najpopularniejszy model Amigi z tego co. Ja nie wiem w jakich tam. Jakich milionach się chorych sprzedało, ale to. Ale chyba nie było tak. Żadnych popularniejszych. Żadne Amiga 1000, która była pierwszym modelem, nie sprzedała się nie, tak dobrze, nie, chyba, jak 500. Nie, nie, nie. Bo wiesz, Amiga 1000 też miała swoją cenę. Amiga. Hmm, Ona Amiga chyba kosztowała 500 bez mojej dolarów. Tak, tak, choć, tak choćby w cudzysłowie low costową, żeby trafiła do szerszych, do szerszej publiki ta 500. -tka bo 1000 była troszeczkę inaczej reklamowana jako taki komputer do wszystkiego wiesz i, i, i do My zabawy, i do pracy sobie zdaje sprawę, że, że Amiga jest, jest no, tak starym komputerem że, że Amiga 1000 miała swoją premierę w 85 roku, no w tamtym tak. roku 30-lecie 30 Amigi bym... e, zresztą kucznie celebrowane na całym świecie e, w Niemczech chyba jakaś była wielka e, feta, tak w Niemczech, w Holandii e, bardzo duże imprezy na tych imprezach Goście specjalnie, coś na modłę Pixel Heaven. Była chyba delegacja z Polski, prawda? Widzisz? Tak, tak. Był Alt, był e, Tomek Morcinowski był wiem, chyba Arti też był. E, byli... Ludzie z PPPA. Tak, PPP, ludzie z PP, a, związani a, z PPA i, i z Muzeum Polskim Komputerów Portem, w Katowicach. Tak. tak. Mhm. Fajna na pewno impreza, jak, jak widzisz tyle ludzi. Na, kat, na Pixel Heaven się tak e, fajnie złożyło, że był e, Petro. Tyszczenko, który, który prowadził firmę Komodore w Niemczech. A miałem okazję jeszcze teraz z nim porozmawiać dosyć długo. Um, najbardziej interesowało mnie. Miałem przyjemność wspólnie śniadanie, jedliśmy rano jednego dnia. O, I... takie well, like Friends with Benefits. Tak, Friends with Benefits, dokładnie. I. Może inaczej, przede wszystkim Petro jest bardzo, bardzo chętny do dzielenia się historiami, historią i historiami ludzi. Jest bardzo sympatyczny, taki starszy, starszy pan. Miły strasznie sympatyczny ja, ja znam taki, tylko jedną anegdotę znam oczywiście teraz jak miał tą prezentację na Pixel Event, to, to tych anegdot było więcej ale właśnie najbardziej mnie zawsze urzeka ta historia z tymi Amigami w, w Indiach, nie że te, te Amigi 1200 gdzieś, no ale nie. jak porozmawiasz Koszkoda, że to były DS komowe jak porozmawiasz z nim prywatnie to wcale to nie był taki różowy interes przynajmniej znaczy na pewno on na tym nie zarobił specjalnie tak, ale, on ale fani jak, mu jakichś jakieś kur kuriozów dochodziło w, w momencie kiedy Wiesz, on to ogłosił, wszyscy go kochali, uwielbiali, ale jak to um, łaska. Nikt nie się na tym koniu jeździ i e, nie, nie, to były takie sytuacje, na przykład. Mówi, no wiesz, czasami to przeleżało, czasami to się udało przepakowywać, czasami ze względu na, na, na jakieś tam koszty, żeby obniżyć koszty, pakowałem dwie do jednego. Um, pudła, jakoś tam próbowaliśmy to odświeżyć. On mówi na przykład, jakiś kolomu tam praktycznie sądem go straszył, że e, z wyrzutem na niego, do niego napisał e-maila, że owszem, dostał trzy Amigi w dwóch boksach i w ogóle to dlaczego nie w jednym, skoro można było jeszcze obniżyć e, koszty przesyłki, a dodatkowo e, w ogóle to jest chamstwo, że on miał w pudełku tam mysie bobki, nie? No, I tego typu akcję, on z takimi ludźmi musiał się mierzyć. No ale wiesz, nie wiem, co, no czy sobie no, by życzył, że ten te rzeczy jest taki... powtarzał, wiesz, natomiast... Nie, no te, jeśli, jeśli to były takie rzeczywiście bardzo osobiste, to, to nie, nie, nie Tak, muszę, ale, ale chociażby, ale... wiesz, z punktu biznesowego on mi bardzo w detalach wyłożył, jaki był faktyczny koszt, bo to nie jest, to nie jest tak, że on znalazł ten magazyn i ktoś mu radośnie to oddał. Nie, po prostu okazało się, że ktoś tam w Indiach miał te Amigi tak. i chętnie je odsprzeda o, tak. za odpowiednią cenę. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I, I cena, za którą on je kupił, plus cała logistyka z tym związana, a następnie wysyłka, doprowadzenie do tego, do jakiegoś stanu używalności, bo to nie było takie hiper, super, rzeczywiście, jak się mówiło, że pudełka po prostu gdzieś... W kartonach zafoliowane, niedotykane ręką ludzką przez ostatnie tam 20 lat. Tylko to, to jednak jakieś um, e, znamiona wiesz, y, że są to czasu na odgryz, to, to miało. No i trzeba było to. Ale ja widziałem coś... taki unboxing jednej z tych amig. Y... I ona wyglądała po prostu jak nowa. Oczywiście, jaka. Te, Zgadza się. Na tym filmie, który ja widziałem, to była wersja bez, bez tej ogładki Magic Box, więc nie było tej obwoluty, mm -hmm. ale wszystko w środku, no, wyglądało jak, jak nowe, no. Amiga nie była po Petro powiedział, że części one były, oczywiście to tam kwestia pożółknięcia nie, na przykład Petro podpowiadał, że różnie było, że oczywiście zdarzały się takie igiełki, że. Że no rzeczywiście wygląda no, jak. Ktoś, naprawdę, tak. Zeszła z, wiesz, z linii produkcyjnej i ktoś ją spakował do pudełka, ale. Ale mówi no. Więc to w dzisiejszych czasach tak trafić na taką Amiga 1200, nawet jeśli byłoby coś tak z nią nie tak, no to jest jednak. No, coś wartego tej ceny. Oczywiście ja widziałem te ceny, które były chyba na, na Amiga 100 czy tam Amiga Kit i, i to chyba było jakieś. nie wiem, 350 funtów, ja się nie mylę? Coś w tym stylu. No, Petro sprzedawał je po 150 euro. No właśnie, więc oni, te sklepy miały niezłą przebitkę. Tak. Jeśli no to, to, to wiesz, o to, to niestety tak jest. No. Um... Ale widzisz, e, ktoś kupował te Amigi, jeszcze tam, zarzucał, że coś nie tak, jeśli chodzi o koszty wysyłki. A z drugiej strony, e, jak masz te projekty e, typu, m, na pewno się orientujesz, e, robione przez Individual Comp. Mm -hmm. e, czy przez computers. Jemsa Sony Felda. Mm -hmm. Tak. To e, to, to ludzie są skończą płacić dużo, dużo więcej. Tak, niż, tylko wiesz, co jest niż, najgorsze niż w retro, Oczywiście, tak. że produkt jest warty tyle, ile za niego jesteś gotów zapłacić. To jest prawda stara, jak świat. Natomiast tak. um, no ile, ile ta, ta płyta do C64 zrobiona przez JENSE? 130 euro? No właśnie. no, właśnie. no I, i, I zeszła się na pniu. Na Oczywiście, pniu. że tak, ja sam jestem I, właścicielem i... dwóch takich płyt w natomiast... jednym opakowaniu ci wysłał pewnie Co za nie, nie, nie, nie, nie, nie, ja natomiast no, <laughs> ktoś może mi powie, no, robi biznes i, i, i ktoś mi znowu po, pojedzie tekstem typu, że towar jest tyle warty ile a, Jens Jens jest za niego, zapłaci, gotowy tak? za niego zapłacić ale Jens jest takim zimnokrwistym e, biznesmenem mm, tam nie ma pasji ja absolutnie mu nie odmieram, bo jest z, z, z, max zdolnym człowiekiem zajebiście z, z, z dobrym elektronikiem, projektantem i, i i tak dalej, natomiast jest takim zimnokrwistym e, biznesmenem nastawionym, że to, co wypuszcza, ma przynieść konkretny zysk. Mm -hmm. I, i a, tyle. A, no, ja muszę ja no, to nie, wie, no, bo, bo, bo to jest... Nie do końca wy, można wy, go do... oceniać, źle czy dobrze. No, ktoś powie, no, robić coś, sprzedaje swoją no. No no, tak, ale własność ale intelektualną on... i chce za tym zarobić. Mm -hmm. A ile było tych kopii, te, tej płyty C64 Wiesz co, I, chyba nie było to? oficjalnie nigdy podane, jaka była faktycznie ilość płyt wyprodukowana. Ale nie, nie sądzę, żeby to była jakaś taka strasznie duża. Tego, Oczywiście, jak że nie. Jeszcze jest, właśnie, komputerem jest jeszcze drugi faktor, um, jeśli chodzi o wszelakiego rodzaju um, modern elektronikę, jakieś rozszerzenia, dodatki, jakieś unowocześnienia, usprawnienia dla tych starych komputerów. Dlaczego to jest wszystko takie drogie? No, z, z bardzo prostej przyczyny, bo to wychodzi w niewielkich baczach. Um, tak. Wiesz, żeby zamówić a żeby zamówić e, jakiś tam mont montaż płytki, a nie daj Boże, że jeszcze potrzebujesz tak. jakiejś obudowę specjalną do kartridża wy wytłoczyć czy zrobić molda do tego, to kosztuje. Wszyscy mówią tyle się co się nasłuchałem na różnych spotkaniach, a szczególnie właśnie z ust e, kolegów różnych tutaj w Polsce, że takie zdzierstwo jest taki cartridge do komodora nazywa się Ultimate 1541 Ultimate. I to jest tak. gadżet, który jest warty w tej chwili 164 euro. Trzeba czekać na niego Ale miesiącami. Nie w, po 3-4 tysiące tym, musisz na niego czekać. I w tym nowym muzą... bajku bez jego recenzja. Proszę? Nie? w tym nowym bajku tak, bez jego, jest jego recenzja. recenzja. To jest kapitalny kawał hardware'u do C64. Ale wszyscy, o, to jest tylko dla snobów, jak kto to widział, 164 euro. Natomiast facet robi to sam. Facet mm. zaprojektował urządzenie sam. Oprogramował je sam. Do tego, tak jak mówię, robi bacze, potem część musi jeszcze przygotować, poskładać, posprawdzać, czyli jeszcze quality robi, dopiero wysyła, bierze na garb coś, takie, coś takiego banalnego jak gwarancja i ludzie, i ludzie czekają. Chociaż akurat, jeśli chodzi o zachód i zagranicę, to nie mogę powiedzieć, bo tam ludzie go bardzo wspierają, to widać i, i, i w ciemno wysyłają pieniądze, ale dziś, żebyś dostał cartridge, to musisz czekać kilka miesięcy. Mhm. 3-4 Mi miesiące. Tak, bo podobnie jest yy, właśnie z, y, z wampirem. Nie wiem, czy... Yy, znaczy chyba nie lubisz w ogóle 600, nie? Uważa. Nie, nie, nie. Ja mam ja jest... mam 600. Tak. Mam 600 tak. Chętnie bym tego wampira kupił. Mało tego, sam bym go sobie chętnie polutował, jeżeli bym tylko mógł dostać e, płytkę. Natomiast... Bo, bo z tego, co, co e, widziałem, no to cena tego wampira nie jest właśnie wygórowana, jak na jego Widzisz, możliwości. I... Tam jakieś 150 euro, 160, coś w tym stylu. I ten, Damian, tu jest, jest kwestia, kwestia bardzo taka, dobra. że... Projektant, on jest chyba Serbem, nie chcę pomieszać, mhm. chyba Serbem albo Chorwatem. Majsta, mhm. czy Ma, Ma, nie wiem jak to czytać, Majsta się pisze. Mhm. I on w jakimś wywiadzie, on jest takim. Ja tylko pokrótce powiem, że właśnie Vampir to jest, to jest akcelerator do Amigi 600 w oparciu o programowalny FPGA. Tak, czyli taki programowalny, upgrade'owalny procesor. Tak, tak, dokładnie tak. I dzięki temu po prostu Amiga 600 może zamienić się w demona, który jest dużo lepszy niż Amiga 4000 z jakimiś różnymi dopelaczami. I jeszcze teraz się pojawia opcja w nowej wersji, ma się pojawić opcja, że będą kości AGA, więc też w ogóle będzie bestia. No, ale to taki. No, i to już pomijając fakt, że Amigi 600 poszybowały w górę. Ja mam dwie w takim razie, dobry interes. Bardzo dobry interes, tak. Natomiast wracając do Majsty, Majsta właśnie to jest... On kiedyś udzielił takiego, no, użyje słowa kontrowersyjnego wywiadu, w którym właśnie między wierszami um, pocisnął przytyk Jensowi, mhm. że właśnie ten łoi za tą elektronikę, a można zrobić coś dla społeczności i nie zedrzeć Jakiś ogromnych pieniędzy za to. Natomiast no no, też oczywiście wielka debata trwa, czy stare dopałki, te turba, Blizzardy czy, czy, tak, czy inne Apollo. Tak, tak, tak, tak. Będą ceny, są wiesz, jakie ceny osiągają one Polecąc są po w w prostu w Wampir, To, to jest, jest 150 euro. Tak, a, a taki Blizzard czy właśnie no, Apollo, to, to, to są... są z, z tym koprocesorem, czyli z, z, tak. z, z, z, z, z tak. 2000 tą... zł ponad. No minimum, jeśli tak. znajdziesz, jeśli znajdziesz bo już ludzie tego nie chcą sprzedać. Może nie, czekają, aż znowu będzie jakiś taki boom, ale ja ja nie widziałem właśnie za, za mniejszą cenę jest właśnie 400-500 euro. I ja mówię o, o takiej normalnej, z akceleratorem karcia, nie jakiś taki, wiesz, e, coś wypuszczonego, co tak naprawdę makroprocesor procesor ma dodatkową pamięć, ale ale takim akceleratorem nie jest. A, a Blizzard, o ile się nie mylę, to też ma, ma PowerPC i rzecz na takie inne rzeczy, więc no, zmienia Amigę kompletnie. Tak, kompletnie. dokładnie tak. I, ja widziałem co? właśnie u Jensa inny akcelerator, bo ja mam ten naj, naj, jego najtańszy akcelerator do Amigi 1200, to jest ten ACA1221. Ale ja mam 1233. Jestem... Tak, A ty, no, ty masz, tą masz tą costową tek... z licencjami odblokowywanymi kodem? Tak, tak, że możesz sobie odblokować, wtedy masz ten zegar ja 28 MHz i możesz mieć do o ile się nie mylę to chyba 60 czy 60 paru megabajtów RAM. Tak, łącznie z opcją mapowania ROMa. Tak, dokładnie. I to wystarcza w zupełności do tego, wiesz, do, do, do grania na Amidze, do do odpalania Load, więc Ale ja nie duma? Ja nie mam takiej potrzeby. Wiesz co? Ja tego duma odpaliłem. Jest taki filmik na na, na kanale tak, taką serię, którą oczywiście nazywałem Amigieria. Amigieria. I Ja tam raz raz na jakiś czas wrzucam po prostu jakiś taki filmik związany z, z Amigą i na jednym wrzuciłem. A, a tego Aduma mhm. odpalonego właśnie na 1200 razem z, z tym akceleratorem odblokowanym, nie? bo tam masz te 10 prób za darmo. Mówię, jak jakieś tam triale są, prawda? Tak, no i to, i to wszystko naprawdę działa w, w porządku, no nie, tylko, że no nie można mówić o tej płynności, którą z nas bo ja mówię o płynności na poziomie, nie wiem, 15 klatek i co wystarcza do grania. A jeszcze pozwolisz, dla mnie, dla kogoś, jeszcze, kto... jeszcze tak. pozwolisz, zanim po, po, po, po, będziemy kontynuować, chciałbym jeszcze wrócić, powiedzieć dwa słowa o, o, tej, o tym wampirze. W tej chwili go składa chyba jedyna osoba w, w Kanadzie, to jest taki Mark, on się ukrywa pod pseudonimem Keeper 2A, 2K, tak, tak, u niego można Tak, ale to, to. cierpi na jakości, sklepu, bo, bo po maila. prostu chłopaki nasi, moi koledzy, chłopaki tam z Secret Levela i chłopcy z, z Retrolab, Sebach Ludziński pokazywał zdjęcia, jak to jest lutowane. I nie odejmuję, nie, absolutnie nie odbieram Nickiperowi, bo ja mam trochę urządzeń od niego i to co montował fabrycznie, nie musiał lutować, fabryczny montaż, że tak się wyrażę, z pieca to ja używam jego rozszerzeń do Amigi 500 i do 600 też używam i jestem zadowolony. Natomiast no czas i, i że tak powiem, no może prze... po prostu się pojadę spieszy, za daleko, tak? ale lutowanie na, na kolanie odbija się na jakości. I Jeżeli teraz by zlecić montaż do firmy, profesjonalny montaż podzespołów na płytce drukowanej, to ten koszt musiałby natychmiast skoczyć. Przy małych baczach, no, wierz mi, że tysiąc to nie jest jakaś wielka seria. Mhm. I, i mhm. takie rzeczy kosztują. Możesz sobie popatrzeć, wystarczy spojrzeć na AliExpressie, czy na Alibabie, jakie, jakie quantity trzeba zrobić, żeby to w ogóle poszło do produkcji, to miało jakiś sens i opłacalne było w, w produkcji. Tak, Więc tak. no. Tak, tak wygląda mniej więcej ten rynek tych um, urządzeń, tych modern, ja to nazywam Modern Elektronika do, do, do tych starych komputerów. No właśnie, bo tak, tak chciałem się zapytać, jak, jak, jak myślisz, no nie, czy to jest coś, co w tym momencie jest popularne, że. Bo ja, bo ja jestem tak, powiedzmy, z, związany z retro, powiedzmy. Z, nie chcę mówić, że jest do skoku, bo w tym momencie nie, ale, ale ja, ja śledziłem powiedzmy retro jeszcze tak, nie wiem, 10 lat temu, jak w ogóle się wejdzie na, na te wszystkie takie angielskie fora amigowe, to widzisz tam wpisy, czasami jak czegoś w razie z 2007 roku, 2004 roku, więc jakby ludzie cały czas żyli, co jakby wiele rzeczy się nie zmieniło, ale właśnie dochodzą te nowe sprzęty, wiesz, dochodzą te nowe akceleratory, które mają zastąpić to, co już jest nie, niedostępne, ale właśnie zastanawiam się, czy akad teraz z jakiegoś powodu ta moda na leto stała się e, tak powszechna, że e, ceny w ogóle strasznie poszły do góry. Jeśli chcesz kupić jakąś Amigę, e, to w tym momencie to nie jest koszt 100 zł, tylko na przykład, nie wiem, 500 zł. Ja mówię o takiej, wiesz, 500 mhm. e, Z, z jakimiś tam minimalnymi dodatkami. E, Akceleratorów oryginalnych, tych starych, już właściwie nie kupisz. No, ja e, szukałem przez jakiś czas e, tego dodatku do... Znaczy tych urządzeń peryferyjnych, jak ProModule, czy SX-1 do Amiga CD32. No, to są jakieś dzisiaj jakieś żarty. No. Amiga CD32 to jest około 1000 zł, a ProModule... No ja no, widziałem za 1600 kosmiczne ceny. Za 1600. No. I on był akad kompletny ze wszystkimi tak. i, i ze stacją... Znaczy stacja dyska akad w tym przypadku jest zbudowana, ale chodzi o to, że, że ten ProModule ten, ten ten polski promedul, on był w sumie dużo lepszy od SX-a, bo on właściwie już był i z dyskiem twardym, co Tak, a SX to on ci dawał możliwość Dołączenia innych urządzeń, więc jakby tylko był takim rozszerzeniem. Bardzo pożądany w świecie, wystarczy zerknąć na i tak. jak ludzie szukają. Dla... ja bym bardzo chciał, tylko że to jest pewnie mało, mało opłacalne, właśnie, dla takiego jęsa, czy dla tego, żeby ktoś zrobił taki, taki, taką, jak ty mówisz, modern, nowoczesną przystawkę do tego, taki, taki retrofit zrobił dla, dla, dla, tych, dla tej konsoli, ale to taka, taka dygazja. Ale... No nie wiadomo, kto wie, jest tej chwili... że jest taka moda teraz, nie, na retro, że, że tej mody na przykład, Powiedzmy, jeszcze kilka lat temu nie było. Bo ja pamiętam, że jakieś 6 lat temu zauważyłem, że, że zaczyna się moda na, na retro, ale ale nikt wtedy nie myślał o sprzęcie, raczej chodziło o to, że jak gry wyglądają, wiesz, że, że mm -hmm. wkracza pixel. emulacja a, Emulacja. Że emulacja czy... tak się e, się rozwinęła tego, że komputery już były na tyle, e, na tyle mocne, że spokojnie radziły sobie z emulowaniem właśnie tych starych komputerów, że nie było problemu. No, już, wiesz, ja, ja mogę na swoim komputerze zemulować e, taką Amiga 1200, jakiej bym teraz w stanie nie był kupić, bo po prostu wszystkimi takimi dodatkami, jakąś kartą, akceleratorem, by, no, to, to by kosztowało kilka kilka tysięcy złotych, co najmniej. Zgadza e, się, 4 zgadza się. Ja myślę, że... Znaczy, mogę Ci tylko przytaknąć. Ja tak, jeśli mam... To przy, przychylam się do tej Twojej obserwacji. Bo... Ale jak myślisz, że to jest takie czasowe, czy, czy, czy to się zmieni, te ceny na, na Allegro czy, czy na Ciężko Nie jest osobiście ciężko powiedzieć jednoznacznie, natomiast wszyscy moi koledzy, którzy mnie, którzy mnie otaczają i też zajmują się tym tematem, też zbierają, stare komputery naprawiają, czy po prostu siedzą w retro, nazwijmy to tak możliwie najbardziej kolokwialnie, czyli siedzą w retro to oni twierdzą, że to jest moda, że to przeminie. Natomiast ten boom, to nie jest tak, że on tylko trwa w Polsce, bo czas tego boomu nastąpił we wszystkich krajach, przynajmniej w Europie. Mogę już nas obserwować, że jest ten ten. I to jest tak, jak mówisz. Po czym to widać? Widać to po cenach na portalach aukcyjnych. Ktoś powie, że no nie trzeba tam kupować, można gdzieś znaleźć. Oczywiście, że można znaleźć gdzieś indziej, nie trzeba, nie trzeba ten. Natomiast no, nie możemy też uciec Widzisz, od bo... tego, że eBay czy, czy nasze Allegro w jakimś stopniu dyktują te ceny. Nie, są on, on, nie, nie, nie one są stricte jako serwisy, ale ludzie, którzy... Tak. Którzy tam wystawiają, nie? No ja po mi... no, no bo pomijam w ogóle wszystkie tych sytuacji. Nie wiem, nie znam się, znalazłem na strychu, tak. dioda świeci, nie? bo to, to Tak, jest, to dokładnie. Nie mam jak sprawdzić, nie mam jak sprawdzić. <śmiech> tak. Tak, to nie. <śmiech> to jest Ale... najlepsze. To są moje ulubione właśnie aukcje. Jedna była chyba taka, że ktoś miał no, cały komplet gdzieś z Niemiec. Amiga 1200, właśnie chyba z Blizzardem, bo za pole, ja nie pamiętam dokładnie, co tam było. To wszystko było wystawione chyba na jakimś chodniku, zrobione zdjęcie i bez, bez nawet specjalnego opisu. I ktoś to wystawił, ale te zdjęcia były na tyle dobrej jakości, że każdy od razu wiedział, co tam jest. Tylko oczywiście z podpisem, że nie wiadomo, czy działa, czy nie. No ja bym robił. Się się, tak, dokładnie. Ale tam ceny poszły. W, nie wiem, ja nie, nie obserwowałem tej chopy no, do ja, końca, ale spokojnie ponad 2000 tysiące Ja nie twierdzę, że wszyscy oszukują, ale wszy, albo wszyscy są, wiesz, m, m, chcą cię naciągnąć. Ja, i ale wiesz, w, w ogóle się jest w z tym, wystawią że wystawią to, to, co na strychu, dosłownie i nie mają zielonego no bo pojęcia bo tak jest, bo, bo, jest, jest no, znaczy mi się wydaje że w tym przypadku chyba ktoś wiedział, co, co, co robi ale, ale jest tyle tego sprzętu retro, gdzieś właśnie po tych strychach, tych piwnicach no ja ostatnio czytałem na, na, na, na jednej z e, zaprzyjaźnionych grup na rozgrywce, że ktoś znalazł cały komplet Atari e, z działającym magnetofonem z, z joystickiem, wiesz, no z wszystkim po prostu na śmiennik. Ktoś zostawił w pudełku wiesz oryginalnym. Wiesz... Tylko, że u nas jest... w Polsce nie ma raz, że było tego nie było tak dużo nie było na pęczki w tamtym czasie, bo kosztowało to kolosalne pieniądze. A hmm. dwa, nie, u nas nie było takiego mm, takiej, jakby to powiedzieć, takiego kultu chomikowania, jak jest na przykład w Stanach, jak jest na przykład w Wielkiej Brytanii. E, u nas nie ma takich... E, Strychów pełnych skarbów, nie? A w, na przykład w takich Stanach, czy w Wielkiej Brytanii robi się cały program na Discovery, wysprzątam twój strych, a i tam znajdują cudawianki. Tak, tak. tak. No. Ale by... U nas nie było, Miałem, bo, no ale... bo, bo ten, A tam czasami leżą, popakowane, no przecież skąd się te urządzenia biorą. Ja, ja, ja mam kilka tak. w komputerów w swoich kolecji, kolekcji, które może były zaraz wyciągnięte w tamtym czasie z pudełka, a następnie schowane we w wszystkich foliach nawet taśma klejąca, kurde, czy tam coś z, z, z Void jeszcze, jeszcze, jeszcze jest okej. Okay. Ale to, mówię, no u nas takie rzeczy, nie doświadczysz takich rzeczy u nas. To musi no tak, ale, ktoś... ale ty masz swoją tą pierwszą Amigę 500, czy ją sprzedałeś? Oczywiście, to że pamiętam. ją sprzedałem. Przesiadając się na PeCeta i zrobiłem to, no właśnie. Bez, to bez mrugnięcia to, to, okiem. Kiedy, to kiedy był taki moment, że, że nagle doszedłeś do wniosku, że chcesz znowu kolekcjonować sprzęt. bo ja mówię o kolekcjonowaniu, bo, bo no, roz, rozmawialiśmy wcześniej, to, to wiem, że ty nie masz kilku komputerów, masz kilkanaście chyba. Dziesiąt. Wiesz? Dziesiąt nawet, <śmiech> więc, więc to jest potężna kolekcja, ale gdzieś to, to musiało się yy, zacząć. W pewnym momencie też jest wniosku, że, że to cię interesuje i też musiało chyba, zacząć w takim momencie, kiedy, kiedy jeszcze takiego największego boomu nie było, nie było. bo ja na przykład chcę propagować właśnie wśród, wśród słuchaczy tą ideę wracania do starych maszyn, do dbania o te maszyny, do naprawiania ich, do o, o tego, żeby po prostu czasami przytulić taką starą Atari, ona potrzebuje tej miłości. Dokładnie. Ja, mam, ja mam niesamowitą przyjemność z wyciągnięcia yy, i popatrzenia chociaż na, na ten komputer. Pełna zgoda. Ostatnio na, nawet się to z tym ostatnio tym. taka dygresja. Próbowałem wybielić Atari 65XE i niestety takie Zacieki mi wyszły mhm. na tym, że będą chciały znaleźć w jakiś inny sposób. Znaczy, to jest, ale... to jest, to trzeba pilnować. Ten szary plastik ja też mam na koncie jedno STE załatwione. Ale Nie ja wiem, jak to mówią, jest, człowiek to się rozumiem. uczy na błędach, także. Dokładnie. I budowę musiałem mieć. Dlatego, kiedy, kiedy się zaczęło to, to Twoje takie retro-hobby? Ja nazywam to retro-hobby, ale chodzi mi o to, kiedy zaczęłaś właśnie. Rozumiem. A wiesz, zbierać, co? Ja, ja na pewno zacząłem od emulacji. Ja jestem dzieckiem salonów gier. High five. Naprawdę setki, dziesiątki godzin spędziłem w salonach gier. I zaczęło się od tego, że kiedyś. pieniądze, się... pieniędzy, prawda? Oj, to już że, tej... pomijam ten fakt. Ale kiedyś, e, siedząc u mojego kumpla, przywódcę dosłownie, mówię: Patrz, jakby to było fajnie, kurde, zagrać w te salonowy takie. Zostawialiśmy tam tyle kasy, no i zaczęliśmy googlać. Ale to naprawdę było już bardzo dawno temu. Mm -hmm. e, I znaleźliśmy pierwszą Be... wersję name. Machine Arcade Multiple Emulator nie? i człowieku mieliśmy taką radość, bo żeśmy następną noc spędzili przy tej flaszce tłukąc w te wszystkie gry, że tak powiem naszego dzieciństwa arkadowego. się zgadnę. Final Fight, Cadillac i Dinozaury. Tak, tak, tak, dokładnie. Jack Defender tego... to jest po prostu tak, tak, tak, Defender tak, tak. to jest absolutnym kultem. Ja dalszy, pamiętam jeszcze da. takie stare, stare automaty, że był Moon Patrol, tak. nie wiem, czy, czy pamiętasz, albo, albo kontra. Albo co? To, to jest, albo kontra. Kon nie, nie, nie, ja ci coś powiem, ja, jest pod tym względem, dla mnie nie ma czegoś takiego jak kontra, dla mnie istnieje tylko i wyłącznie Gryzor. A, Gryzor. No tak, to jest dokładnie tak, to samo, tak, tylko. Tak, tak, tak. Tylko na, na, na inny region. Na inny region. I w ogóle ja o, o wiele bardziej lubię nazwę Gryzor niż Kontra. Kontra to jest takie... Znaczy, ja nie wiem, może, może Gryzor był tą nazwą, która funkcjonowała tych automatów. W, atomatu, Europie. Bo ja, ja pamiętam, w Europie. Tak, ja Konami pamiętam. Tak, ja pamiętam. Kontra już z Nintendo, już z Pegasusa, nie? Tak. Ale my, my graliśmy. Już taki multiplayer żeśmy uskuteczniali, że Kumpel sterował postacią, a ja po prostu jedną rzecz, robiłem, ja słyszałem za autofire. No zgadzam się. E, ta, I to, taką, to jest, taką fuchę to... też czasem człowiek miał czy przy automacie, tak. czy, mhm. czy, przy, czy, przy, czy przy komputerze. No i tak, mhm. wiesz, no, czas płynął, ja gdzieś tam e, swego czasu mocno udzielałem się na scenie emulacji. Były tam, mieliśmy za swojego, tam gdzieś ta ta społeczność była taka fajna i Deli z Atari Area i tam PJ się ostatnio znowuż powrócił, to fajnie, znaliśmy się tam sprzed powiedzmy 10 lat i zaczął się to znowu dzielać CC Online, taka słynna strona mhm. o, o, o, o starych komputerach, o, o Commodore. I, I mówię, no Deli pro, do, do, do, do dziś siedzi na scenie Atari, tam w, prowadzą, spotykają się ludzie. No i z czasem, no wiesz, człowiek jest w tym wieku i w tym momencie, kiedy może decydować swoim portfelem i to tak się zaczęło, że, że, że w pewnym momencie nie że... Teraz nie ma to stać. I tak to mnie to stać i trzeba oddać, jak to się mówi, cesarzowi i No i tak się zaczęło. Jeden, kolejny, następny, drugi. I co, zacząłeś od C64 właśnie? Od, od tej miłości? Tak, czy... tak, zacząłem od C64. I, a kiedy... A... Pierwsza amigę. Bo ja cię zapisałam o Amigach, bo, bo, bo jeśli chodzi miałem. o Amigi, to, to, to no wiem, że masz każdy chyba model, jaki istnieje. Dodatkowo jeszcze wszystkie modele, wszystkie te, te, te rodzaje Amig 500, tej te revision od tego pierwszego, który był tak. Z, z tłoczonym z logiem i z mechaniczną klawiaturą tak, to... i z tak zwanym. I jeszcze wtedy nie było dwóch klawiatur na Amiga. Wiesz, tak? Aha, tylko jeden tylko był, był z tak, tak zwany z tym logiem Commodore. No to zawsze mówię Chicken Head. Tak, bo to wygląda jak kurczak. Jak, jak już tak, raz tak, ktoś tak. ci powie, że to wygląda jak kurczak, to już do końca życia będziesz patrzył na te znaczki komodory, jak właśnie takie. Mam wszystkie rewizje kur... Uf... Amigi 500. Te charakterystyczne, czyli właśnie te z tłoczonym logiem. Mhm. Mam, wszy... mam z już nie tłoczonym logiem, ale też jeszcze z Key z Chicken Headem. Mhm. No i potem co jeszcze? No i wszystkie 500, ki 500. Tak samo mam, jeśli chodzi o Komodorę. Mam wszystkie, mhm. obudowy, wszystkie rewizje obudowy Komodorka, jakie wyszły na świecie. A ile tego było? Wiesz co? Wbrew pozorom, nie, nie, wbrew pozorom niewiele. Wbrew pozorom niewiele, bo pomijając od te, zaczynając z tego, że Silver Label, czyli srebrna etykieta i pierwsze mydelniczki, później zmiana klawiatury, zmiana kolorystyki F-ów z pomarańczowych na takie szare, następnie, potem wersja G, wersja Aldi, taka szara, popielata z, z takim klawiaturą w kolorze Ivory, taka kość słoniowa, coś mm -hmm. bardzo ładna. Ta wersja Aldi, jeśli chodzi o medylniczkę, to dla mnie jest, na, mnie osobiście kolorystyka z tego najładniejsza. Potem wszystkie rewizje C64C wyobraź sobie i Tutaj było kilka? Tak, było kilka. Najpierw, najpierw, że tak powiem, klasyczna wersja C64C, potem już tak zwane low-costowe wersje, które nawet nie... Obudowa była składana nie tyle, co nie, trzech śrubek nie przykręcałeś, tylko były zatrzaski. Potem była wow. jeszcze obudowa, która miała tak zwaną tabliczkę znamionową, właśnie wytłoczoną prosto z formy. Ale również istnieje taka wersja, która zamiast tego badża w prawym dolnym rogu Commodore 64 Personal Computer, też miała ten bacz wytłoczony bezpośrednio z formy. I ta wersja jest. Ale rzeczywiście to jest tak się to nawet fajnie brzmi, że jest po prostu taki że taki wytłoczony tak, i to jest i tak bardzo... Dalej. Ale to jest obniżenie kosztów, bo chyba jest taki taki no nalepkę to... na Ale to jednak kosztuje. Nie? Tak, i wyobraź sobie, że to jest jedna, z, jest jedna z rzadszych rewizji i ceny takiej rewizji to jest w tej chwili około 250 euro. Mnie się udało Aha. dorwać takiego, dorwać Włocha, który wiedział, że sprzedaje Komodorkę, ale nie wiedział jak ta wersja jest model, cenna. Tak? I, i, i poniżej 100 euro udało mi się go kupić jest, jest w ogóle... no właśnie, ale jak, to polujesz właśnie na forach jakiś, bo wiem, że na AmiBay jest, taki, jest takie forum, gdzie, gdzie można kupować i sprzedawać no ale tam raczej ludzie są yy, tyle rozgarnięci, Obecnie, że się, no, nie, nie przepuścili ceny nie się przepuścili, bo, nie trzymają, wiesz? ja tak. szukam po, mm, po serwisach, em, no oczywiście po klasyku, czyli Ebayu ale są też serwisy, takie odpowiedniki naszych olx e, naszego olx w, czy Gumtree na przykład czy inne różne dziwne wynalazki dla danego kraju i czasami tam próbuje się dogadywać z ludźmi i potem, wiesz, żeby w miarę zabezpieczyć taką transakcję, proszę o wystawienie hmm, na ebayu. Z reguły to działa. No tak. Mhm, mhm. Ale masz jakiś na przykład taki sposób na, na ebay, że na przykład wiesz, że normalnie byś nie znalazł przez tego kąt, więc wchodzisz... Ja tak kiedyś miałem z, z paroma rzeczami o związanymi z komputerami, że po prostu wchodziłem na, przykład na francuskiego ebaya albo na przykład, nie wiem, na... Na, na, na niemieckiego i, i, i mimo, że tam powiedzmy języka specjalnie do, dobrze nie znają to pewne rzeczy jeśli chodzi o przyciski, wygląd, funkcjonowanie serwisu jest w każdym języku jest taki takie samy, samo, więc tak, tak, tak, tak, tak, tak. więc tak można czasami coś znać coś po prostu czego wyszukiwarka ta międzynarodowa ci nie pokaże, można On, znaleźć, tak, bardzo tak. właśnie, dobrze, że wspomina, że tej wyszukiwarce, wyszukiwarce międzynarodowej, bo jeżeli sprzedający nie decyduje się za wysyłkę, na wysyłkę za granicę to mhm. nawet to jeśli istnieje aukcja, to ona on, on nie, nie zwróci Ci wyniku. Tak. Ale z racji tego, że <laughs> ja mam bardzo Można dużo znajomych w Niemczech i, i tak. mam adresy dodane, też niemieckie, czasami hmm. sytuacja jest taka, że Niemiec, trzeba Niemiec mieć lub Niemka trzeba. nie chcą wysyłać z, nawet po Europie, hmm. I to wtedy, jak mam drugi adres pisany niemiecki, no to dostaję te wyniki i Teraz mhm. zdradzę ten taki sekret. Właśnie ci, którzy nie chcą wysyłać poza Niemcy, tam można kupić naprawdę w dobrych cenach sprzęt. Mhm. Jeżeli średnio... Bardzo dużo ludzi w ogóle z Niemiec sprowadza. No, mnie oczywiście zawsze razi co, coś, co jest minimalnym problemem. To można zawsze zmienić, bo to, to nie jest wbetonowane. Ale te klawisze, ten układ klawiatury, kiverty z niemiecki z tymi umlautami. Ale nie wszystkie komputery były, wiesz, Amigi 500 były, ale na przykład C 4 czy C116 nie miały niemieckich klawiatur. Mhm. I na przykład ja bardzo dużo kupiłem komodorków um, u Niemca, że się tak wyrażę, i 128, i 128 DCR. Naprawdę, w przepięknych stanach takich, stan, te stany tych urządzeń to były. Najmniej chyba użyteczny komputer chyba z tej wszystkich serii Commodore, prawda? Tak. A to 128. tak, także można, można kupić u Niemca w, naprawdę w dobrej cenie i, i w bardzo dobrym stanie komputer. Tylko, no wiesz, to, to siedzenie na aukcjach to jest takie, to, to takie jak narkotyk, bo to jest czasami. No kupo. właśnie, bo tak jak mówisz, że masz kilkadziesiąt komputerów, to jak ty to trzymasz? W pudłach wszystko nie, nie? Nie, Trzymasz na przykład takie swoje, specjalne. jest masz na Z taką świątynię, że w chodzisz do niej i po prostu wszystkie te, przynajmniej te najważniejsze maszyny są już no, w zasięgu rejki. Tak, tak to znaczy tak. mam to... Tą... A są na, te, że na przykład podłączone, że gdzieś tak. tam oczywiście monitor może być w innym miejscu, ale wystarczy, że tam jakiś przełącznik, cyk, cyk, cyk i już masz na przykład, nie wiem, ZX Spectrum. No, dokładnie tak jest, no, wiesz, ja bym Ci się z przyjemnością pochwalił i słuchaczom również, bo, bo, bo to ja, ja jestem z tego absolutnie dumny i, i dlaczego miałbym się nie pochwalić. Natomiast. Mam to, jakieś zdjęcia Jeśli do, pozwolisz, do, do, do to, to, do tego, to tak. odsyłam też e, m, słuchaczy Twoich do, do zapoznania się z loadingiem, bo e, czasami często w tym. E, m, od, w okienku tam, w którym się pokazuje, m, to moje mancave jest widoczne i, i, i jeśli mogę pokazać. Pokrótce... ja, bo widziałem tylko Twój automat, e, właśnie ten mamy, który skonstruowałeś sobie. Tak. E, I e, gdzieś tam wydaje mi się, że za Tobą jest e, Amiga nie wiem, czy to jest ta Amiga, czarna Amiga ta słynna czarna Amiga też czy... czarna Amiga słynna to powiem Ci tak, jeżeli mam to swoje miejsce pracy warsztat pracy biurko przy którym siedzę to po lewej stronie jest takie specyficzne biurko, na którym jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem komputerów gotowych do napstryczek do włączenia, jest jeden monitor i hmm. po prostu w każdej chwili mogę z sześciu komputerów skorzystać, jest to Atari, jest to Commodore CDTV hmm. Amiga, Atari STE czarna Amiga którą zrobiłem. Tak, odsułem do specjalnego odcinka loadingu, którym opowiada, że Dlatego tutaj specjalnie się nie przebituje, bo każdy może posłuchać o tym, jak, jak ją skonstruowałeś, jak, jak, jak wyglądała cała praca nad nią. Ale to jest w ogóle Amiga, która jest dopalona jakoś specjalnie, czy to jest po prostu czarna 500-ka? Wiesz co, ona tam ma dużo modyfikacji. Między innymi jest tak, jest, jest przełącznik kickstartów, ale Żaden już taki niewiercony, że ten, tylko takie bardzo sprytne urządzonko, um, którym w momencie przytrzymania trzech króli mhm. um, po trzech sekundach przełączać ci kickstarty. Do tego mam kartę um, od Kipera, na, um, na której jest 8 Mega Fastu. Do tego jest kontroler IDE. Jeżeli po prostu jadę sobie na 205, jadę z dyskietek, mam większą kompatybilność, przechodzę na jeden, resetuję dłużej, przechodzę na 1,3, ładuje mi się pełną workbench z HDD, no i też mogę tam korzystać z tych mniej wymaganych WHDLOAD, mogę sobie czy tam z systemu operacyjnego korzystać. Dodatkowo mam zamontowany wewnątrz HXC, emulator stacji dyskietek. Również jest mod zrobiony tak, że mogę używać... Potocznie nazywany gotekiem, prawda? Nie, nie, nie. gotek to jest nie gotek. gotek. HXC to Aha. jest HXC. A widzisz, bo ja mam goteka właśnie z HXC. Ale masz z, HXC z, tak, HXC, z tak, tak, tak. A widzisz. Natomiast jeśli chodzi o hardware, produkt, to one są różne i niezależne. Natomiast jakiś czas temu właśnie projektant i programista który stworzył HXC, napisał port czy port oprogramowania i wypuścił go również dla Goteka. Mhm. Do tego jeszcze z modyfikacji takich jest no to, że mogę jednocześnie używać trzech stacji dyskietek, łącznie z stacją wewnętrzną. Ta Amiga jest zbudowana na ostatniej rewizji płyty 8.1a Czyli dodatkowe usprawnienia, jakie zostały, to do, wlutowane dodatkowe kości pamięci, czyli na płycie jest 1 mega chipu bez żadnych piggyback mod, modów hmm. i tak dalej. Po prostu chciałem, żeby to wyglądało estetycznie, bo to pod tym względem jestem troszkę zboczony. I dodatkowo polutowałem sobie rozszerzenie kolejne, kolejny, kolejny megabajt chipu więc w sumie ta Amiga ma 2 mega chip RAM, 8 mega fastu, normalnie kontrol IDD, oczywiście karta CF, przełącznik kickstartów, zamontowany wewnątrz emulator HXC, no i te... te... No ale powiedz mi, Michale, jak często korzystasz z tego fantastycznego sprzętu? Czy to jest coś, co... Ja, ja rozumiem, że mając tyle wspaniałych e, komputerów dookoła, to, to kusiłoby, żeby raz na jakiś czas coś odpalić, ale no nie da się we, wszy we wszystko zagrać na, na każdym sprzęcie. Zgadza się. Ale, ale czy zauważyłeś, że już bardziej Cię pasjonuje zbieranie tego sprzętu, dłubanie przy nim, e, ratowanie czasami takiego sprzętu, który już wydaje się, że jest totalnie stracony, bo, bo jakby jest... Jak jest, Ja zauważyłem, że jest coś takiego pasjonującego, że bierzesz ten komputer, który wygląda na zniszczony, tak, że po prostu się nic nie da zrobić. Ty go otwierasz, czyścisz, wymieniasz kondensatory, dosztukowujesz uszkodzone elementy, składasz i wygląda po prostu jak nowy. I tu kończy się, powiedzmy, zabawa z tym sprzętem, bo już jesteś usatysfakcjonowany, że przywróciłeś do życia taką maszynę i nie musisz jej znaczy, odpalać, no coś z nią robić. No bo wiadomo, że masz inną, inną wersję tej maszyny, jak to coś robić, ale, ale czy bardziej właśnie to nie pasunuje cię bardziej niż, niż korzystanie z tego sprzętu. Wiesz co? Takie granie, programowanie. Odpowiem tak, że jednakowo mm, mam jednakową satysfakcję, kiedy mogę sobie potem pod, przy tym podubać, naprawić, odrestaurować, wyczyścić i tak dalej, zmodować, owszem. Mhm. I jest ta satysfakcja, kiedy stawiasz ją na tym displayu i jest kolejny, jest kolejny sprzęt. Wygląda to mhm. super, tak, to jest ten moment, kiedy czujesz satysfakcję, ale ja od tego czasu, jak mam ten sprzęt, to ja nie korzystam w ogóle z emulatorów. Możesz mi wierzyć lub nie. Nie korzystam z emulatorów, bo dla mnie to jest no, w tej nie chwili musisz, sięgnąć tak? ręką w lewo, kliknąć, odpalić, mam dostęp do komodorka, do którego jest wpięty cały czas Ultimate i jeżeli mam ochotę zagrać, popodubać, po, po, po, po to chcę to zrobić na prawdziwym sprzęcie. To samo jest Samigą. Gdzieś tam W ja ostatnia... co ostatnio grałeś na Amidze? No, o ostatnio A w Tokiego. Bardzo lubię tą grę. Grałem w Tokiego. Toki? Co to jest? Toki to jest taki... taka zręcznościówka. Idziesz z takim księciem, czy kim kto on tam jest, zamienionym w małpę. On tak, ta małpa tak pluje takimi kulkami. Musisz księżniczkę uruchomić. Bardzo znana gra z arkadówek. To ja w ogóle nie kojarzę. Toki To jest coś ciekawe. No. <laughs> Może jakbym zobaczył zdjęcia. Myślę, że coś, tak. myślałem, że, bo myślałem, że rzucisz jakimś Turikanem, albo jakimś Soccer Kidem. O, Soccer e... Kid, świetna gra. Uwielbiam. Mój, mój brat e, e, średni go uwielbia, bo ten młody to jest tak młody, Za młody że tak? w ogóle tego nie kuma. Otwiera tylko oczy. Tak. Dla niego retro to jest nie tak, PlayStation no, 3. Mam brata 5 lat młodszego i 16 lat młodszego, więc e, to jest zrozumiałe. No tak. Natomiast ten średni... Zresztą kupę, kupę czasu przetłukliśmy Soccer Kid'a. Świetna gra zresztą. Rewelacyjna, tak, dokładnie. dokładnie. I Sensible Soccer na pewno też. Tak mi się wydaje, że pewnie grasz. E... Chyba, że jesteś fanem kick -off 2, więc... Wiesz co? <laughs> Nie, nie, jestem, jestem znasz, panem... znasz, osobiście Johna Herrera, pewnie on i tak nie będzie słuchał od tej naszej Ale rozmowy, więc jeśli masz tam, jakieś, John... wiesz, żale do wylania na przykład nie, nie, nie, nie. na Soccer, to, to, Nie, John mi, ja miałem taką przeprawę z nim w jedną z, jeden z wieczorów, a w zasadzie nocy, jeśli chodzi o Reveal, o Sosiebu, Także to nie, nie, ja bardzo lubię oczywiście, i kick i, i, i ten, a tak naprawdę to lubię Micro Pro Soccer na Commodore C64. Tak? Ma... Czyli znaczy, nawet ciągle to stara miłość do jeśli, miałbym, grania. Jeśli mnie pytasz, to uwielbiam Micro Soccer. to to I ja myślę, że nawet jakbyś Ryśka zapytał Cholinowskiego, ci powiem, tak samo powiesz, że Micro Soccer był, mhm. był świetną grą. Natomiast... Czy ja w ogóle bym zaskoczony, że, że, że Rysław zupełnie znaczy nie to, że nie znał sensy tylko po prostu nie, nie lubi sensy Soccer, że Kikoff 2 to jednak jest to do tak, i, I to, to, to, to jest tak, no bo, ale to wiesz, to świadczy o tym, że po prostu jak, jak ten jak ta polska jest podzielona, nie? Bo ja na przykład e, grając wiesz na podwórku, no nie, znaczy w sensie z kumplami z podwórka e, w, w, w, w piłkę nożną to to był tylko sensy Soccer. I ja nawet nie miałem pojęcia o Kikoffie. A, a tu się okazuje, że, że właśnie Rysław miał sytuację zupełnie odwrotną i, i, i gra tylko w kick 2. To jest moim zdaniem dużo trudniejsza, gra mniej taką... Mm. No to jeszcze, to to jeszcze można ale, ale... GOL. goal. Ja, mówię Ci, mhm. ja bardziej wolałem MicroPlus Soccer i, mhm. e, i goal niż, mhm. niż Sensible Soccer. A na, na, jeśli chodzi o Sensible Software, to, to no, Canon Fodder to jest dla mnie gra... Tak. E, absolutnie kultowa. To jest gra, w mhm. którą dzisiaj siadasz i tłuczesz. i ona się w ogóle nie zestarzała Tak, Absolutnie nic. się nie zestarzała. Jest świetna. Jest świetna. Pod każdym mhm. względem jest świetna. jest ona miała wiele dwie części filmami, w ogóle z... jakiś taki dodatek z, z, z jakimiś takimi śmiesznymi misjami. On chyba nie, w jakimś jakimi, coverdyskiem był. Były jakieś misje z kosmitami. Tak, jakieś, były jakieś takie. No, Christmas, disc, był tak. coś takiego. Mhm rewelacyjna gra, jak ktoś nigdy nie widział to, to, to serdecznie tak, to trzeba zagrać, poza tym wiesz je, jeśli ktoś siądzie do Amigi to jest tyle tytułów, które, które się nie zestarzały, które mają nadal taki miód w gameplayu kolejną taką grą, którą ja często gram, naprawdę po, bardzo często to, to jest taki wiesz jak to dzisiaj jest, nie? no człowiek nie ma tyle wolnego czasu, ile by chciał tak żeby poświęcić się pasji, żeby poświęcić się graniu. Jeszcze nie ma tej cierpliwości, że na przykład nie jest w stanie powtarzać pewne tak, rzeczy to jest w kółko. a wtedy gry były trudne, ale, ale tak. te gry dają Ci takiego, e, takie szybkie zaspokojenie nałogu. Rozumiesz? Wsiadasz, robisz mm -hmm. partyjkę, dwie, dlatego mnie już jest ciężko wygospodarować czas, żeby tłuc w jakiegoś dużego sandboxa albo nie daj Boże w coś online. Do tego... Mm -hmm. Ja jestem od wielu lat wiernym, od samego początku wiernym fanboyem serii Battlefield, bo dzisiaj ten Battlefield, ja mogę dzisiaj usiąść do niego, zagrać dwie, mm. trzy rundy, położyć się spać, zaspokoiłem swoją, rozumiesz, potrzebę rozrywki elektronicznej, pograłem sobie, odchodzę od komputera, jest okej, okay. mm -hmm. nie muszę tracić czasu i tak jest z Amigo. ja, Walker, znasz Walkera? No oczywiście, jest, tylko że nigdy gra, nie przyszedłem bez, bez też, ktoś, ktoś nie miał, jeżeli słuchają nas młodsi ludzie którzy, dla których Amiga to już jest coś archaicznego i, i, i nie mieli z tym styczności zagrajcie w takie gry jak Cannon Fodder, jak Walker no, wiesz, moglibyśmy tutaj się zacząć licytować i wymieniać godzinami kolejne gry, jak Soccer Kid Soccer Kid była zajebistą zrecznościówką pod każdym względem i mhm. z, z kapitalną nie, nie, nie, grafiką Niedawno grałem właśnie na, na, na Amiga CD-32, Ale też... mimo że ten pad jest taki fikuśny i, i nie, nie jest idealny do, do gry, to jednak już całkiem przyjemnie się grało. I ja, ja spędziłem mnóstwo mnóstwo godzin właśnie tak. Po prostu sobie tak mnie odpaliłem sobie zobaczyć tak jak ja zresztą. Ja mam akar z amigą CD32, bardzo, bardzo dużo wspomnień, bo to była konsola, którą e, jak e, wymieniłem, znaczy wymieniłem, sprzedałem ją Amigę 500, i pomyślałem, że pójdę z duchem czasu i kupię właśnie Amiga CD32. I może na, na dłuższą metę to nie był jakiś rewelacyjny wybór, ale ja tę konsolę zachowałem do tego czasu i, i ona nadal jest, wiesz, świetnym tam, ja nigdy jej w ogóle nie rozkręcałem, Kurczę, więc ona ma te no. oryginalne plomby Aż mi się ciśnie na usta, nie chcesz jem sprzedać? Wiesz co, nie, dlatego, że po prostu mam niesamowity sentyment. A, to ja, jest, ja żartuję, to jest... ja, ja poluję tak. na, na, na CDT, CD32 w jakimś takim dobrym stanie, jest... ale tak bardziej jako eksponat. Tak, ale... żeby żeby ładnie ona w ogóle też jakoś tak specjalnie nie, atrakcyjnie wygląda. To jest, to jest jedna z tych konstrukt, która chyba była, była projektowana tak na szybko. Ale taka, ona nie taka jest brzydka. Uciosana. Słuchaj, nie jest brzydka. Nie? Czy, ale, ona, ale ona nie ma takiego, taki, takiej myśli jakiejś. Takiej... A to, o, ja tu się nie zgodzę. Co, powiedz mi, co jej brakuje, patrząc na dzisiejsze, na chociażby Xbox One, który dla mnie designersko wygląda jak kupa z pestką. To co tej, co tej, konsoli, albo, nie wiem, Szarak, albo, albo, mało tego PS2 na początku, coś w tej mocy no D32 brakuje. No właśnie, jak masz, jak masz PlayStation One, nie? To, to, tego pierwszego Szaraka, no to jest jednak taka charakterystyczna konsola, że, jakbyś nawet nie widział, loga żadnego, to byś komuś ją pokazał, to jakby kojarzy PlayStation. To też rzeczywiście jest siła marki, nie? Że, że, że ludzie po prostu Ale znają idąc markę tym, PlayStation. Idąc tym, idąc tym tokiem rozumowania, to tak naprawdę to Amiga 500 była niczym innym jak konsolą do gier. No, się, bo to ona miała takie, takie. Tak. Powie, przypomnij sobie, ile go razy wgrałeś, albo. <śmiech> Czy, jaka, byłem w takim środowisku, że miałem takiego znajomego, który w, w Amosie zaczął programować, on się strasznie tym ekscytował, więc jakat korzystając z tych wszystkich innych dodatkowych programów, ale, ale zgodzę się, że 99% tak, czasu spędzano się gier. na grach. Tak, tak i to konsola była, to do to gier, z taka pierwsza. Tak. To trochę późno trafiła na, na rynek polski, ale dzięki temu też mieliśmy taką niesamowitą bibliotekę gier do wyboru. Że y, ktoś przychodził z tymi dataluksami, tymi takimi fajnymi szufladkami z dyskietki. Znaczy ja mówię szufladki, Taki tak, tak takie pudełka, takie chlebaki na dyskietki. I tylko się patrzyło, co, co, co kto miał i tak dalej. Ja pamiętam, że jeszcze przed 1994 rokiem, kiedy, kiedy zanim weszła ustawa y, o, o prawie autorskim, taka taka oficjalna, pewna i która zabraniała takich, takich rzeczy, to wchodziło się do sklepu z elektroniką i gdzieś tam na zapleczu, w jakiejś kancie, gościu, który miał odpalonego x-copy i nic innego no, nie właśnie. robił, tylko po prostu dyskietka, dyskietka, co się interesowało, cyk, cyk. I to cały czas tylko chodziło. Tylko gdzieś te takie kółeczka, tylko tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. I to była magia, no nie tak, wchodziło były takie miejsca i każdy, każdy kto, kto jest z tamtego okresu czasu, to takie miejsce swoje miał, tak zwane... Tak. Człowiek go trwa jakieś Another World, też tak, lata po premierze, tak. Ale to były takie inne czasy. Nie Właśnie, właśnie wydaje się, że trochę tęsknimy za tym. I dlatego ta moda re reto jest... Tak, znaczy nie może nie moda, tylko że to na nas działa tak wyjątkowo mocno, dlatego że my w ten sposób wracamy do tych lat dzieciństwa, czy tam do jakichś nastoletnich, kiedy kiedy mieliśmy dużo wolnego czasu, kiedy nie mieliśmy innych trosk, nie, nie mieliśmy odpowiedzialności, yy, no, same jakby takie przyjemne rzeczy nam yy, się kojarzą. Do się jak, tą, do jak dorzucisz do tego, do, te do, do wszystkiego, co powiedziałeś, to też z mojej strony pełna zgoda. Jeśli dorzucisz do tego, podsypiesz to, czy tam szczyptę nostalgii, no to właśnie masz yy, obraz mhm. takiego takiej osoby jak ja, czy ty, no I i, i, i całą, całą odpowiedź na to, dlaczego to robimy, dlaczego się tym zajmujemy, dlaczego chcemy to zachować, uratować od zapomnienia. No, może czasami dla kogoś wyglądamy dziwnie, natomiast na pewno co jest fajne, że mm, chociażby patrząc na Pixel Heaven, jak widzisz, jak dzieciaki grają, wiesz, hmm. przy... Większość, większość z nas jest teraz ojcami i, i przyprowadza swoje pociechy i pokazuje, czym tata się bawił, jak był mały, i te dzieciaki to łapią. I, I ktoś powie: No dobra, dziecku cokolwiek dasz do grania, to będzie tłuk w to, nieważne w co, ale będzie tłuk. Ale tak. hmm, wrócę, po, po, pozwolisz, że się takim przykładem e, podeprę. Mhm. Jak e, już e, Gustaw i John Herr odpalili mm, sociable i zaczęli ludzie dosiadać. E, Widać było u Johna taką ekscytację i podenerwowanie i mm, jeszcze miałem tam okazję, potem z nim rozmawiałem. Chwilę i dla niego kompletnie, kompletnie nieistotny był feedback ze strony e, starych pryków, bo on miał świadomość, że on przygotowuje tego, te social na modłę sensible, i on wiedział, że e, on, inaczej, jest przekonany, że on poklas od starej wiary dostanie. Dla niego najistotniejsze było, najważniejsze było i on to widać od razu podchodził do, do nastolatków albo nawet do takich dzieciaków 8-9 lat. To też było bardzo fajne, bo, bo, bo, bo dziś takie dzieciaki 8-9 lat są w stanie odpowiedzieć po angielsku na proste pytania i on tam zadawał bardzo proste pytania, dodatkowo miał na tablecie taki feedback. Taki, taki survey czy Taka ankietka, tak, tak. Tak, tak, po angielsku te dzieciaki odpowiadały i one mu tam, i dla niego wiesz, największą nobilitacją było, że tam dzieciak 12- czy 10-letni powiedział mu, fajna gra, super się w nią gra. Hmm. Także no wiesz, my coś próbujemy kultywować okazuje się, że to się fajnie broni. Zobaczymy, ciężko mi jest odpowiedzieć, ile ta mod moda potrwa. To jest, to jest no... kwestia tego, gdzie jest jakby, jakby limit. Ja na przykład ustaliłem sobie taki limit, że e, znaczy ja, ja chcę mieć na przykład kilka sprzętów, ale nigdy to nie będzie taka właśnie kolekcja jak twoja, dlatego że e, też nie mam nawet takiego pomieszczenia, w którym mógłbym to zmieścić, ale, ale jest kilka komputerów, kilka maszyn, które po prostu chcę mieć sentymentu. Właśnie tak jak to wcześniej powiedziałem, że tak choćby nawet przytulić. nie tak, Ale przepraszam za przerwę. Ja miałem... To, co ty mówisz, to miałem dokładnie na samym początku. Pamiętam, jak kiedyś Marek Pańczyk, jeden z, z moich kolegów z Loadingu, powiedział mi tak, mówi, dobrze, dobrze chłopcze, zobaczymy za kilka miesięcy. bo A kreś... chłopaki też mają takie kolekcje? Tak, Marek a... też ma, też ma kolekcję, też ma różnych, kilka takich fajnych, egzotycznych komputerów. No właśnie, a takich taki najbardziej egzotycznych. 32 który u nas kompletnie, kompletnie go nie było, jak na przykład BBC Micro, Mm -hmm. o, bardzo popularny w Wielkiej Brytanii komputer. Sam kupę, od którego ma, ma zaczęli, zaczęli bracia Oliver i y, od y, Amstrada. Pytałeś o sama coupe? Tak. E, Ale to pewnie nie jest taki bardzo Wiesz, kto to sama, sam ma. sama coupe, wiem, ma Sebastian Stecewicz z, z Save the Floppy. Mm -hmm. ma... By nawet chyba widziałem tam gdzieś jakąś taką prezentację widziałem y, te możliwości, bo to był taki komputer, coś pomiędzy 8 a 16 tak, bitami. Tak, nie? Że... tak, tak, taki przeskok. Miał być, mhm. no w zasadzie chyba, no, nawet był reklamowany jako 16-bitowy. Tak. Tak, tak. Ja, ja teraz nie jaki, nawet... taki, w Twojej kolekcji w takim razie jaki naj, naj, naj, naj, najrzadszy, naj, bo najbardziej wyjątkowy sprzęt, bo nie mówię taki, który jest najbliższy Twojemu sercu, pewnie jakieś tam wersja C64. Ale, ale masz jakiś taki sprzęt, nie wiem, jakąś yy, nie wiem, ZX81 czy coś w tym stylu, czy jeszcze starszą maszynę, albo albo coś innego. Może masz tą konsolę C64 taka była. GS? Nie, Śmieszna. Nie, nie. Tak. Ta. Nie, nie. Strasznie to wygląda. Nie mam, nie mam GS, no, powiem szczerze, no, nie czuję się. Jestem w stanie zapłacić czasami więcej za komputer, ale 300, 300 funtów za gs to jest. To 300 jest. funtów. A to chyba dlatego, żeby mnie zniszczyli, jak zobaczy jakie to jest. To jest rzadkość po zło. prostu, bo to była bardzo krótka seria i, i to się rządzi swoimi prawami, tak? właśnie Krótkie serie na pewno osiągają, bardzo szybko osiągają duże ceny. Natomiast jeśli chodzi o, o moją kolekcję, to w przypadku stajni Commodore to jest SX64. Ja go zawsze to nazywam pieszczostyliwie pierwszym, laptopem dla biznesmena. A, tak, tak, tak, tak. Ja ostatnio tak, widziałem na 16 czy 18 16 czy 18 radości. Jak ostatnio widziałem, jak ktoś po prostu rzucił zdjęcie i pokazał, że niby to jest hipster właśnie w Starbucks. Ktoś miał właśnie SX64. Czyli to jest po prostu C64 w takiej skrzynce, a, która po, po prostu grupiński. Chyba taką... kolega z tego z, z, z grupy Secret Level, tak chyba. Tak. Zrobił... Malutki monitoryk kineskopowy. Tak. Kineskopowy monitoryk, 7 siedmiocalowy. No świetny jest. Ale 16 kilo, Czeka, to jest To no... zabawka, jak to odpalisz, a w ogóle w ogóle niesamowicie ogląda się rozdziawione gęby ludzie, którzy w ogóle tego na oczy nie widzieli. Tak patrzą, co to jest, nie? Oscyloskop? Albo coś, nie? A ty tam od człowieku odpalasz Diana e, Sisters, muzyczka wali z głośników, jest fajnie, można A tam grać. A są porty joysticków i tak dalej? Czy to jest w ogóle tak, ma te same... Tak, ma te same porty wyjścia, wyjścia, cartridge, joysticka, bez problemu. Tylko, że może być właśnie pachę i... Tyk... I, I na ile taka bateria starcza? Nie takie ma tam mamy. baterii. A, czyli musisz mieć... A, musisz mieć ale, tak, nie, ale można wziąć biwak i podłączyć do akumulatora. Tak, Damianie, w 1984 roku, halo. No tak, ale, ale wiesz, no ja pamiętam, jak, jak telefony komórkowe, no nie, to były te cegły, a zanim były cegły, to były takie walizki. Były, były Motorola, walizki, to Ty było można tak, było zabić, że... taki kaloryfer tak. miało, tak, tak. No, ja pamiętam jeszcze jak to. Ja dlatego lubię na przykład bardzo stare filmy, gdzie, gdzie nie było tych telefonów komórkowych, ale to był taki, ktoś miał po prostu niesamowity status, jak miał telefon w samochodzie. Wiesz, po, ktoś do niego dzwonił, podnosił wiesz, Słucham, w policjantach z po Miami. No na przykład, no po prostu A, jest tak. niesamowite, wiesz, to jest coś, co dla mnie, ja, ja, ja oglądam takie stare, stare filmy i ja, ja oczywiście, no nie żyłem w tamtych czasach, więc ja tego nie pamiętam, więc ja, ja nie mogę powiedzieć, że ja tęsknię za tymi czasami, ale po prostu mam jakiś taki, taki niesamowity y, sentyment do, do tego, do takiego, do tych takich staroci, do tej takiej technologii, która jest po prostu... Y, Taka siermiężna. Wiesz co, ja zawsze... teraz jesteś przyzwyczajony do tego, że masz po prostu całą. Wiesz jak nie wiem czy, czy bawiłeś się w RPG, czy, czy na przykład kojarzysz system e, cyberpunk. Tak, za 2020. Kojarzę. bardzo późno, ale ale kojarzę. Tam są takie obrazki, oczywiście, które ci mają w e, rysunki, które mają cię wprowadzić klimat. w klimat. I oczywiście taki typowy hacker, taki, taki e, netrunner w, w cyberpunkowym świecie to oczywiście ma ten cyberdeck, który jest wielki jak, jak taka potężna klawiatura y, desktopowa, ale oczywiście ma mnóstwo gadżetów, które zajmują mu całe plecak i jakieś kamery, jakieś duperele. A to wszystko teraz masz w tym telefonie. Ta, ta fantastyka taka na, na, na, na wysokim poziomie, a, a, a tak naprawdę nie wiem jak ty, ale, ale człowiek się jarał. Ja mam ogromny sentyment, co jest totalną bzdurą. Ten film jest tam bzdura, bzdurę goni, bzdurą pogania. Mhm. Pamiętasz taki Taki film z Angeliną Zoli Hackers. No tak, no no, to laptopy... dla mnie to jest, to jest absolutny kult, chociaż to jest taka popelina, że matkowoska, ale no nie. ale po prostu. Who do people, jako, jako Prodigy jako... I, i, i, i, i Hack the Planet nie, mhm. to też miał jakiś wpływ na to co, to, co dzisiaj w życiu robię zawodowym. Także, mhm. dlaczego nie? No i, i zawsze ktoś, powie, przecież to był tak obśmiany tak wyszydzone przez um, środowiska. Wiesz, bo to było zawsze tak, że ktoś bierze, na przykład jakiś reżyser bierze temat i nie zawsze go rozumie. Ja pamiętam, był taki film chyba Antitrust, nie wiem, czy, czy On no, tak, Trochę tak, to był o taki to był thriller, oczywiście, ale generalnie było tak, że była taka firma, którą można by nazwać, nie wiem, takim Microsoftem. Mhm. I tam Tim Robbins grał kogoś, kogo mógłbyś nazwać, w cudzysłowie, Billem Gatesem. I cały był motyw, że oni właśnie pracowali nad jakimś oprogramowaniem i w momencie, kiedy coś chcieli osiągnąć, nie posuwali się do, nawet do, do, do zbrodni. Nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz... Nie, nie, o, nie. Antitrust, no... Świetny tytuł film, tam... mi mówi coś, ale już fabuły to już, wiesz, problematycznie, nie? Natomiast tytuł nie jest mi obcy. No i tam właśnie było tak, że w czołówce filmu ja pamiętam, że jakiś, wiesz, ko leciał kod na ekranie i tak dalej. Jak sobie... Wtedy trzymałeś stop klasy, to chyba to były w ogóle, wiesz, HTML No strony. tak, tak, tak. I wiesz, no takie takie rzeczy, ale y, f, f, jak jak tego nie wiedziałeś, to robiło to wrażenie. Oprócz, później, no nie widzisz, że y, takimi tematami zajmują się ludzie, którzy niespecjalnie mają pojęcia o temacie, dlatego później wychodzą kwiatki, wychodzą właśnie takie, y, bo tam w hakerach była taka postać tego, um, tego, nie wiem, ta postać tego, tego takiego specjalista, tych zabezpieczeń, są wiesz, że... Y, tak, Dżuma. że... Tak, że hasło, <grym> najpopularniejsze hasło Nie, litery, to Nie, ale jaki on miał terminal do zarządzania tymi serwerami w ogóle. No, no. To jest bajka, to jest magia. To, ja, ja uwielbiam te klimaty. Dla mnie to jest... Wiesz, ja uwielbiam John'em Nika. Tylko, że John'em Negoenik e, w książce tam powiedzmy miał chyba e, ten, ten dysk twardy w mózgu do przenoszenia tych, do szmuglowania tych informacji, chyba był 60 mega e, w, w w tym filmie, tam powiedzmy przerzuciłem mu to na ileś tam giga. Tak, ale Jak wiesz, myśli, to jest, że kiedy ale to kiedy jest śmieszna. fantastyka, która, które te wszystkie wpadki ci nie rażą, nie? No, To już jest, to jest taka fantastyka, tak? Pełn, pe, pełna... taka konwencja jest. też, tak, no, tak, no, że no rozumiesz, że wakier to to, to, to to przecież tam bzdura, bzdurę poganiała, natomiast no, dzisiaj jakbyś chciał zobaczyć coś, coś fajnego na poziomie w tych klimatach z bałością, z powiedziałbym, ba ogromną dbałością o, o szczegóły, żeby ktoś się nie przypiął i, i, i, i mówił, że pokazujecie pierdoły, to jest Mr. Robot serial. No tak, to jest nowy serial, bo nie wiem, czy BBC robi, czy... czy nie, nie, nie, Jakoś nie, to stacja? chyba robi um, USA, um... NBC chyba. Nie. Chyba Aha. NBC. Ale któraś, żeby było śmiesznie, któraś z państwowych stacji... Zu w sensie ja zastanawiam to, się, bo on może teraz nam współczesnym wyglądać już na całkiem na poziomie, a zastanawiam się, jak to będzie na przykład odbierać, bo tam jest dużo takich motywów science fiction, ja tak powiem tak, tam dużo takiego hakowania social. Ale jeżeli social chodzi o go? hakowanie, to ciężko się przyczepić e, e, o Jednak. te wszystkie motywy, o sposoby, o to, co, co pokazuje się na ekranie. E, jeżeli jest konsola Linuxowa, czy tam unixowa, to ona jest i jeśli wykonuje komendy, to nie wykonuje html tylko próbuje się gdzieś tam logować PSSH albo coś takiego, więc same sposoby, kiedy bohaterowie opowiadają na temat jakiegoś, nie wiem, wejścia lub próby penetracji lub wykorzystania jakiegoś eksploitu, to, to są rzeczy, które albo miały miejsce, albo są do ogarnięcia, albo taki eksploit był, albo wykorzystywano taką, a nie inną dziurę w softwareze, żeby móc się dostać lub pozyskać e, uprawnienia administratorskie w ten czy inny sposób. To jest fajne, ja bardzo, bardzo to lubię. A jeśli na przykład już e, który zalicza pewne wpadki, gdzie brakuje troszeczkę chronologii, żeby zmieścić się w czasie, ale jest prześwietnym e, serialem, to jest Harden Catch Fire. Nie wiem, czy o, to, jest, to jest genialny jest serial. Jest świetny. Ja uwielbiam on, on, ten serial. Zresztą... Wiesz, co mi się najbardziej w tym serialu podoba? To, to oczywiście oni czasami odchodzą od tego i, i zaczynają jakby... E, e, znaczy, bo tam jest, cała historia jest jakby takim miksem znanych nam historii. Tak, że on tak, no, mater... się prosi, żeby to było, na że, że tego nie ubrali w jedną z prawdziwych historii, bo to tak, tak. pierwszy sezon Oni był Oni po prostu trochę... jakby kilka postaci skondensowali do tych trzech i można w tym, tym, w tym, w tym głównym bohaterze dostrzec, wiesz, cechy Steve'a Jobsa. Tak, tak, tak. I, w, i trochę tym, tram, tym i Tramiela, który tam chciał wprowadzić pierwszy laptop na, na ten, mi to, to... tak, tak. Tak, mhm. tak, bo, bo tam jest taki moment, w którym oni. Oni nie mówią jakby, znaczy, jest to Apple, to istnieje, ale oni jakby przenieśli akcję z, nie z Doliny Krzemowej do. Tak, do... tylko o Apple się mówi Per Apple, nie? Tak, a oni że... tam tworzą jakąś fikcyjną tak. firmę. I Apple w, istnieje, IBM z... też istnieje. Tak. Jako IBM. Istnieje, tak, tak, tak. Bo, ale pod koniec drugiego sezonu jest ten moment takim, kiedy oni mają ten swój komputer, ja już zapomniałem, jak się giant chyba giant. Na przykład, ten laptop, mm -hmm. tak, który oni tam stworzyli, który miał być ich taką odpowiedzią no, nie, na, na, na wyjście do przodu, jeśli chodzi o, o komputery osobiste, no, nie? a w międzyczasie właśnie pojawiła się pojawił się Macintosh, no, nie? bo to jest 84 rok. Ale to mi się podoba, bo każdy sezon traktuje o czymś innym, jak pierwszy właśnie było takim tej takiej rewolucji. Yy, komputerowej, no mikrokomputerowej. Tak, że, bo to już nie było tak, że mamy Apple II, nie, bo to już się wydarzyło. Tylko chodzi o to, że to jest tak, ten kolejny moment, ten co, coś co zahacza trochę o ten, ten jeden z tematów, o których rozmawialiśmy, czyli wiesz, wejście migi, bo to był 85 rok, Macintosh wszedł w 84. To był taki, taki okres, kiedy zaczęły wchodzić właśnie 16-bitowe komputery, kiedy się dużo zmieniało, kiedy odchodziło się od tej starej architektury, tego, tego najpopularniejszego procesora i wtedy też wchodziły procesory Motorola, te 68 tysięcy 60, mm -hmm. no, no. ale wiesz co na przykład to, to pod tym względem mam być szczery to wolę bardziej drugi sezon, dlatego że tam mamy pokazane z wykorzystaniem e, Commodore jako tła, jak oni tak. klepią podwaliny podwaliny pod, pod, pod jest, internet jest to... podwaliny social media Komunikacji w czat rumy. No nie, nie, to jest, to jest, to jest gier to, tak. online. Gier online. Znaczy mnie w ogóle trochę tak Pomyśl byłem przekonany, świetny. że oni trochę przesadzają z tym, bo, bo tam oni, oni zaczęli robić w tym, w tym serialu. Za dużo takich wątków e, rewolucyjnych wrzucać. Na przykład, że oni od, e, stworzyli jakby pierwszą grę 3D, bo tam jest taki moment, taki, e, że oni tworzą coś, co. No, no słyszysz, to po prostu opisuje jakiegoś Wolfensteina i jeszcze takiego Wolfensteina e, online. Nie, że tylko że jest po prostu komponent multiplayerowy. No, ale musisz, to jakoś tak zwrócić zamknąć. Uwagę na jedną rzecz. To musi mieć na tyle dynamizmu i musi być bliżej do pokolenia Y, to oni muszą zrozumieć. To musi być podane na ich sposób. Mhm. Ciebie to może trochę razić, ale oni muszą mieć podane to w, dla, w języku takim, który jest dla nich przystępny. I tutaj mhm. są właśnie te słowa klucze i te rewolucje, których mówisz jest za dużo, czyli social media, mhm. e, gaming jako taki, online przede wszystkim, no i, no tak. i technologia 3D. Teraz A W ogóle ta gra w czołgi, ona tak paskudnie wyglądała, ale o ile się nie mylę, to chyba jest faktyczna gra, nie? Ta gra w te czołgi były. Tak. Nie wiem, czy tam akurat była wersja online tego tytułu, ale... I teraz, I teraz popatrz, taka konkluzja, którą zawsze powtarzam młodszym kolegom ode mnie z pracy. Trochę prześmiewczo i trochę szyderczo. My mieliśmy okazję przejść przez wszystkie rewolucje, wszystkie rewolucyjne rzeczy w ostatnich 30 latach, Albo nawet 30 40 latach już, zakładając, że pierwszy mikrokomputer ujrzał w światło dzienne w 77, PET, przez, stworzony przez genialnego człowieka Chaka Pudu. i myśmy przeszli wszystkie rewolucje, skoki rewolucyjne, takie jak chociażby karta voodoo. Dzisiaj co oni dostają? Kolejną konsolę, widać tam jakąś rewolucję? Nie. Moc, znaczy moc, moc, moc. Porównuje się powiedzmy wygląd grafiki, ale ale nikt się nie pamiętasz, koncentruje pamiętasz na tym. Pamiętasz skok rewolucyjny, jak, jak, jak wyszła karta Voodoo? Znaczy ja w ogóle Fx pamiętam, jak wyszedł? jak wyszedł PlayStation, jak wyszło PlayStation i na PlayStation był Tekken I żeby w Tekkena zagrać na PC, to trzeba było specjalną kartę tylko do tego co, co, co powiedzieć, co pozwoliłeś powiedzieć. już nie pamiętam. Tak. Są, są... Nie, pamiętam Voodoo, ja pamiętam jak jak po raz pierwszy widziałem, wiesz, coś co w ogóle dla mnie to teraz jest śmieszne, ale ja pamiętam, że jak się grał w gry 3D, na przykład takiego Quake'a, to wszystkie tekstury miały takie wyraźne piksele, w sensie nie były rozmazane piksele, nie miały blura takiego, mm -hmm. ale później chyba z wód'u czy to z kolejnymi akceleratami, wiesz, nagle to, to wszystko Zaczynało było wyglądać, to. nie? I nagle w Quake'u drugim to po prostu, wiesz, widziałeś zupełnie coś innego, jakąś zupełnie inną grę. Coś, co, co, co w dzisiejszych czasach nie ma takiego istotnego znaczenia, bo, bo, bo, bo jakby już zakładasz, że wychodzi nowa konsola, wychodzi nowy yy, nowa karta graficzna, że to wszystko będzie lepiej wyglądało. tak? Że już nie ma takich szokerów, moim zdaniem, jak kiedyś. Ale były. wystarczy teraz popatrzeć, czy, czy, czy, czy ty, czy, czy nasi wspólni koledzy, jak w swoich tam programach, podcastach, czy. Czy innej działalności internetowej, chociażby pod, czy cały game dev w, w przypadku przegranych podsumowywało E3. Mhm. Nie ma, no, widziałem, że oni chyba nagrywa za 4,5 godziny. Nie ma się czym grać. Wiesz, ja nie chcę być monatematyczny i powiedzieć, że jaram się Battlefieldem, bo Battlefieldem się jaram i to jest to jest jedyna gra. Co, co też podejrzewam, ktoś kto, kto program w Battlefielda to, to mnie obśmieje, ale to jest jedyna gra którą kupuję w preorderze no tak, ale to też jest tak, że się ludzie po prostu zmieniają ja myślę, że jakbyś wziął takiego człowieka nie wiem, sprzed pięciu lat i postawił go przed konferencją teraz i on widząc jak wyglądały gry 5 lat temu i patrząc jak wyglądałem teraz no po prostu by dostał, no mógłby nawet zemleć z wrażenia, bo... bo znaczy mdleć to chyba możemy my, bo my, my po zaczynaliśmy od w... kropek. Tak, ale my jesteśmy po prostu, znaczy w ogóle gracze i w ogóle społeczeństwo jest, jest przez wiele rzeczy jest odwrażliwione. Znaczy, że pamiętasz, jak bu, kiedyś było tak, powiedzmy to 100 lat temu, że mogłeś puścić audycję radiową, ten słynny przypadek, prawda, z, z Wojną Światów. I ludzie brali to na poważnie i wystarczyło dla nich, że jak był, jak był film, to wystarczyło im puścić, że w ich stronę lokomotywa i teraz, i wiesz, i, i ludzie uciekali z kina, a teraz puścisz realistycznie wyglądającą, no nie wiem, zbrodnię, czy cokolwiek, i ludzie na to powiedzą no, no okej, okay, nie? Mm -hmm. no, no, no, no trochę widać tam gumową maskę, czy coś nie już Nie robi to ludzi, no, ludzi wrażenia. Jakby w ogóle nauczyli się rozróżniać, co jest fikcją, co nie jest fikcją. Po prostu wiele rzeczy sprawiło na to, że co, co, moim zdaniem te rzeczy, które powinny robić na ludziach wrażenia, nie robią, a gra się właśnie bardzo prosto na jakichś innych emocjach, innymi prostymi rzeczami, jakimiś memami, jakimiś, jakimiś wiesz, prostymi mi, kampaniami wyrolowymi. że dzięki temu tutaj też powiem coś, co mogę się naradzić młodszej widowni czy młodszym słuchaczom? Ja, ja naprawdę czuję się troszkę bogatszy od, od obecnego pokolenia bogatszy w tą całą drogę, którą, którą byliśmy świadkami, mniej lub bardziej. Znaczy, ja, ja cię w stu rozumiem, bo ja nawet też ze Szardem rozmawiałem o tym, że my przeżyliśmy c c właściwie można powiedzieć, bo ja nie mówię, że tam nie widzieliśmy Tennis for Two, czy, czy jakiejś tam innej gry, ale my przeżyliśmy całą, całą tę rewolucję i nadal żyjemy oczywiście, bo ona się nie skończyła, ale, ale ale powstania gier wideo, ich ewolucji i, i jesteśmy prawda w takim momencie, że on to się cały czas będzie zmieniać, ale ale to jest coś, co, co na przykład my możemy powiedzieć, my jesteśmy w tym pokoleniem, co może powiedzieć. Ktoś, kto nie wiem, dzisiaj nie wiem, kończy 120 lat mógł powiedzieć, że <grym> przeżył całą ewolucję kina, nie, że, że pamiętak, no, no, no, nie, nie ja, ja rozumiem, nie... bo tu nie ma żadnej buty w tym. To, to, to, nie, to nie o to chodzi. To jest kwestia tego przekazu, bo bo tutaj zbliżamy się do takiego klu, Bo wiesz, jest też mnóstwo zarzutów, że tak naprawdę cało to retro to jest nostalgia i ta nostalgia powoduje to, że, że, że na chwilę chcemy się zanurzyć, wrócić. To na chwilę może być związane właśnie z szaleństwem zakupu iluś starych komputerów, czy tam pogrania na starych maszynach, czy pojechanie na, na imprezę typu Pixel Heaven i pokazanie dziecku, słuchaj, tatuś, jak hmm. był mały, to grał w coś takiego i tego nie było w ogóle w sklepie i trzeba hmm. było za to zapłacić tam równowartość czegoś. Owszem, hmm. to się wszystko zgadza, ale hmm, ta wartość dodana... Do, do też nie, żeby nie zabrzmiało Bóg wie jak patetycznie, do naszego życia jest taka, że rozwój tej gałęzi rozrywki to raz, mówiąc o grach a dwa rozwój e, mikrokomputerów jako takich bo nie wiem, no dzisiaj ten PC, jak ja go mam traktować nadal jak mikrokomputer z tą mocą, którą posiada no chyba tak, bo to żaden mindframe, żaden tam, wiesz, potężne urządzenie do, do obliczeń, w znaczy jakimś tam centrum obliczeniowym. No, to no to kto mówi, nie? W się zaczęło się być po prostu personal computer. Tak. PC i... Ale, ale ten PC, którego dzisiaj mamy na biurku, wyewoluował w 70... od, Zaczynając od 77 roku, gdy ośmiu gości maksymalnie zdolnych narysowało, uwagę na kartę papieru. Na kartę papieru Procesor 6502. Procesor 6502, który był początkiem wszystkiego. Jeżeli... jeżeli ktokolwiek mnie pyta, kto był ojcem i, i mikrokomputerów, kto to wszystko to... Jak, coś, jak słyszę, że Jobs miał jakiś wkład, albo że... Albo Stim że Tramiel, właśnie? albo że... To, to są bzdury na, na kukach. Ojcem mikrokomputera i pierwszego St mikroprocesora jest zespół składający się z ośmiu ludzi, któremu przewodniczył gościu, który odszedł ze swoimi kolegami z G-Electric, przeszedł do malutkiej firmy, nikomu nieznanej MOS i tylko dzięki zmysłowi biznesowemu i sposobowi, w jaki Tramiel prowadził swoje biznesy, czyli zamiast coś od kogoś kupować, warto to kupić w całości i samemu produkować, kupił mos i dał się przekonać Chuckowi pedal na Temat pod tytułem mikrokomputer, bo Tramiel tak naprawdę był gościem, który handlował kalkulatorami, był biznesmenem i mu kołpędza latały mikrokomputery. Na szczęście Czakowi Pedul się udało, mamy owoc w postaci mikroprocesora, który dla dzisiaj ktoś, kto ma pojęcie elektronice, albo inaczej, który ma... kto ma świadomość, ile taki procesor, który. Będę jakiś, nie musi być jakiś największy, nie, nie może to być i7 z naj naj największej półki, najwyższej mhm. półki ale taki, mikroprocesor, taki procesor, który posiada w swoim pececie, ile on ma milionów tranzystorów. A oni te, 30, te 40 lat temu, rysując e, ileś, prawie 4 tysiące tranzystorów, tak? 4, chyba 700 tranzystorów na papierze i wyobraź sobie, że druga rewizja już zadziałała. To jest dla mnie, to jest, to jest dla mnie to jest tak ogromny szacunek do tych ludzi i i, i Ale sobie ich sobie, Kiedyś, kiedyś, kiedyś tak, a propos takich rzeczy, że co by się stało, gdyby nagle nagle ci ta wiedza na temat, że jakby zostalibyśmy z tymi z tymi sprzętami, ale ci ludzie, którzy mają tą wiedzę na nie, jak to funkcjonuje nagle zniknęli. Coś się stało, że po prostu koniec. Mi się wydaje, że nie, nie udałoby się odtworzyć tego, wiesz, że jakby, jakby nie było tych umysłów takich ścisłych, no niektóre, które znają, że znaczy, chodzi mi o to, że Kiedyś ta osoba mogła skonstruować ten komputer. Teraz po prostu projektujesz procesor i dopiero jakieś skomplikowane maszyny, roboty i tak dalej potrafią taką, taki procesor złożyć. Bo już już już tak, znaczy, no wiadomo, to jest mikroprocesor, nie? Więc jakby te, te, tego człowiek nie zrobił, w tym sensie, że to, to projektujesz i, i składa to maszynę. Ale chodzi mi o to, że już dochodzimy właśnie do takiej technologii, wiesz, tej nano i tak dalej że nawet pod mikroskopem czasami ciężko dojrzeć, jak to wszystko wygląda, jak to jest skomplikowane, jaka to jest. Nie, jakie niesamowite umysły nie, potrafią tylko zrozumieć, jak to wszystko funkcjonuje, że my ja jeszcze polecam, po, po, przepraszam, że ci przerwę, ale polecam, jeżeli ktoś bardziej zainteresuje się tym tematem, to nie tak dawno jeden student w Stanach stworzył model działający na tranzystorach który wygląda, jak, jak dorodny. No ja nie wiem, no jakiej wielkości jest. Powiedzmy migi? Um, procesor 6502 i można zobaczyć wszystkie rejestry, jak działają. Diody migają, wszystko. No. I jak, jak, jak, jaką większą jaką ma przestrzeń to zajmuje? Nie, nie to, dużo. To. Powiem Ci, może tak. 40 na 40 cm, więcej nie. Aha. No, ale te, i on to zrobił w takiej skali, że może zobaczyć, wiesz, jak, jak, jak dane przechodzą między rejestrami i tak dalej. I teraz... I tam jest kilka, tysięcy komponentów na takiej płytce drukowanej, Teraz wyobraź sobie, jakbyś chciał w większej skali zbudować takiego, nie wiem, i pięć albo i trzy, to jest niewykonalne, no był... nie? No dokładnie, to jest w tak nie, nie wiem, była... jakiegoś budynku albo nawet więcej, więcej nawet. I to jest właśnie to, że ja, ja po prostu, yy, podziwiam tych ludzi i, i, strasznie się cieszę, że, yy, że ktoś kiedyś, to nie miał, miał właśnie ten, tą chęć czegoś zrobienia i że to wszystko ewoluuje, że, że ciągle się zmienia. Ja po prostu rozumiem to, co mówisz, że, że nie ma już, że już tak ciężko czymś zaskoczyć, że, że właściwie te, te wszystkie konferencje nie, nie wnoszą nic nowego, ale też jest tak, że wiele rzeczy po prostu już jest płynnych, że kiedyś ktoś wpadł na coś rewolucyjnego i prawdopodobnie dopóki on nie wyszedł tego, z tym do świata, to nikt o tym nie wiedział i dlatego wszyscy byli szokowani. A teraz wszystko jest tak porzucane, wiesz, i czy open source, czy nie open source, czy jakieś szpiegostwo przemysłowe, no. Sam fakt, że jak masz, jak, jak, jak Steve Jobs zaprezentował iPhone'a, który był po prostu inną, inną wersją tak smartfona. A tak niewiele brakowało i nie byłoby Apple'a. Bo Tramiel już położył, była sytuacja, że Tramiel położył ofertę na stół. Mhm. Tylko, że Jobs, Jobs to też była menda pierwszej wody i nie dał się podejść. Mhm. E, nie dał się podejść i, i, i stało się, jak się stało. Natomiast była oferta na stole rozwa mhm. rozważana e, na akwizycję przez Tramiela. E, drugim wielkim, który dał się zrobić Tramielowi, jak już o tym mówimy, to jest mm, Bill Gates. Ponieważ Jack tak wynegocjował wy, wy Basic, że kupił go jednorazowo z możliwością pakowania do wszystkiego bez royalties za każdą. No tak, tylko że sztukę. Bill Wierzysz Gates... mi, że to był ostatni raz, kiedy Bill dał się tak zrobić. Ale Bill Gates kupił Basic od gościa właśnie w, w też taki sam sposób. Że też zapłacił za program, nie, też chyba jakieś bardzo podobne pieniądze i. E, wykorzystał go właśnie, odszedając później licencję czy na IBM-owi czy inną tam firmą, a, a, a sam, sam kupił po prostu to też trochę cwaniakując, więc ja na przykład nigdy nie mam, e, nigdy jakby nie żal mi jest Mila Gatesa, szczególnie że mnie też ani, do, ani kom... Jobsa i, tak. i, i, i, i tej całych zasług i tej estymy, które mi przypisują, przepisują, bo są naprawdę ludzie, którzy mają o wiele większy wkład i, i, i jeśli pozwolisz, to naprawdę już ostatnie zdanie w tej, w tej nie, nie, kwestii. Nie, nie, to jeżeli ktoś e, daje radę sobie z językiem angielskim, to polecam po stukroć przeczytanie książki Briana Wagnala, Commodore Company on the Edge. Mhm. Teraz za chwilę niedługo wyjdzie kontynuacja, jest to już jakiś czas temu ufundowana zostana na King, King, Kickstarterze Amiga Years, ale Commodore Company on the Edge, to jest, jest, jest to niesamowita historia, bo... Jest to tak napisane, że czytacie mm, historię firmy, ale ona ma tyle wątków takich, że, że, że czyta się to jak książkę przygodową. Wiesz, nie jak nudną książkę biograficzną mm -hmm. o, o firmie, tylko to jest o ludziach. Um, jest naprawdę niesamowita. Ja strasznie ubolewam, że takie rzeczy nie pojawiają się w, w Polsce, w naszym rodzimym języku, ale zdaję sobie też sprawę, że. Z rynku nie ma tego. Nie będzie odpowiedniej to się ilości odbiorców na to. I tak samo, i drugą rzeczą jest, którą po, polecam to obejrzenie dokumentu, który się też składa z dwóch części, ale, ale jeśli spojrzeć na przemysł growy, na jego rozwój, ewolucję, tak. a jak i sam sukces Amigi. Jako takiej to From Bedroom to, from bedroom to Billions o, o, o sypialnianych um, programistach. programistach. I teraz tak, druga yeah. część się ukazała, która jest naprawdę kapitalną historią poświęcona Amidze, Amidze, tak. Amiga Years. E, chyba film samo jednorazowe koszt obejrzenia koszt chyba 9 zł na nasze wychodzi, a na, na własność można mieć go tam za tak. 40 zł. Ale jest to, są to kapitalne historie które opowiadają przede wszystkim o ludziach i, i, i, i tam możemy zobaczyć prawdziwych pasjonatów, e, ludzi, którzy cieszą się tym, co, co robili i, i którzy na koniec są w stanie naprawdę się rozczulić uronić łzę i, i, i gdzieś tam pożałować trochę, że, że, że, że pewna piękna przygoda się skończyła. Mm -hmm. No nie, no to jest... Ja, ja widziałem tą pierwszą część, kiedy oni tam kiedy opowiadali o o, o tych czasach przedamigowych i e, no już nie mogę się zaczekać właściwie na, na, na te amigowe, bo to jest chyba tylko na razie dostępne w wersji cyfrowej na, na Vimeo. Tak, ja, ku, ja kupiłem sobie kopię na Vimeo właśnie. Już nie chciałem czekać, chciałem po prostu zobaczyć. Mhm, mhm. Dużo filmów e, opowiadających o tamtych czasach powstało, ale teraz e, jakby e, z innej perspektywy można to opowiadać, bo... bo e, ja nie wiem, jak czy, czy, czy w ogóle lubisz takie filmy dokumentalne, nie tylko o grach, ale też na przykład, nie wiem, jakiś właśnie z tym znienawidzonym Steven Jobsem jakieś wywiady i tak dalej. Żeby... Tak, ja, ja bardzo lubię oglądać takie rzeczy, oczywiście, bo to jest... To, to, jest... to, to pokazuje taką historię, szczególnie na przykład, jeśli, jeśli oglądasz jakiś film, nie wiem, z lat dziewięćdziesiątych, nakręcony, kiedy to było w ogóle bardzo na świeżo, kiedy, kiedy ci ludzie nie sięgają do pamięci i pamiętają tylko dobre albo złe rzeczy, bardzo, tylko pamiętają takie takie różne, wiesz, rzeczy, które, które, które czasami Czasami jakby szybciej ulatują z tej pamięci, więc to na świeżo jest zawsze jest takim czymś lepszym. Dlatego na przykład, to już wracając do tego Hold and Catch Fire, ten, ten serial ma fantastycznie oddany klimat tych lat osiemdziesiątych. Oh, absolutnie, absolutnie, Można miażdy. wybaczyć wszystkie możliwe wpadki tak. właśnie oddaniem klimatu oddaniem Dokładnie. klimatu lat osiemdziesiątych. Mm -hmm. dlatego ja na przykład oglądałem kilka takich programów dokumentalnych, bo w ogóle nie polecam filmów ten Steve Jobs tych, tych, tych nie, nie, nie, tych nie, fabulary, Popelina ale... dla mnie straszna nie oglądałem, któryś One zacząłem nie. chyba ten z Ashtonem Kuczerem i tak jak Obydwa nie filmy mogę się do Ashtona przy... przyczepić tak film, co to nie to już bardziej bym poleczał tą biografię Jeza się czy myślę, na Walter mm -hmm. Jeza Axon, chyba się nazywa w każdym razie ja przede wszystkim to, nie darzę braku... sympatią żad, żadną, żad, nawet odrobiną sympatii nie darzę Jobsa dla mnie. bym Ale ja zmienić. właśnie też go nie lubiłem i nadal nie mogę powiedzieć, że, że, że jestem jego fanem czy nie, ale jakby doceniłem jego wkład, jego takie podejście do, do tego, że on był wizjonerem nie na zasadzie, że on potrafił coś stworzyć, ale on po prostu wiedział, czego nie chce. Rozumiem, że potrafił odrzucić wszystkie projekty i skoncentrować się na tym, co według niego jest istotne. I, I dzięki niemu na przykład, no nie wiem... no to, jakby ja Macintosh ja... stał się popularnym komputerem, dlatego na przykład iPhone stał się popularnym telefonem, dlatego tablet, yy, iPad wyznaczył trend, jak mają wyglądać tablety, bo te wszystkie urządzenia były wcześniej, nie? A propos tego wizjonerstwa i tego... Yy... No ale zobacz, że tego, że tego teraz nie ma, że nie ma Steve'a Jobsa i mamy same odgrzewane kotlety od Apple. No, t, t, t, ostatnio była konferencja... Polecam jeszcze raz jeszcze raz powtórzę, przeczytaj e Komodor Company on the Edge i poczytaj Nie no jasne. Relacje, relacje ludzi, bo oni tam się mieszali w jednym sosie. Oni migrowali J J J z jednej się, firmy do drugiej. E oni się tam znali jak łyse konie. To się wszystko działo. W, w, w jednym rondlu się gotowało i tam będziesz mógł wielokrotnie mhm. takie osobiste wycieczki czy, czy oceny Steve'a Jobsa sposobu jego pracy, jak on pracował ale to nie, nie, nie, to, to, ma, to ja wiem, że to był tyran że to był człowiek, I który to, po prostu to, był ff, wiesz co, nieprzyjemny nie, nie do wiem, życia z, z wizjonerem coś wspólnego I, tak, i, i, i chyba najbardziej nie potrafię mu wybaczyć oczywiście to brzmi w przenośni, żeby była jasność nie potrafię mu wybaczyć tego, jak potraktował Woźniaka w zasadzie no tak. jakby nie Woźniak to nie byłoby Jobsa. No nie, no bo to jest ten to jest genialny inżynier, tylko właśnie przez to, że on nie, nie miał tej Nie jest genialny. Nie jest... Woźnia... Znaczy, był webskim... znaczy ja, ja, ja, ja mówię... Tego, woźnia że... był łebskim chłopem, który był w stanie z kilku no rzeczy poskładać coś Zaprojektował do tego Apple'a 2, no zaprojektował, zaprojektował tego pierwszego, no zaprojektował. Znaczy dał, dał pod... No 2. Ja nie wiem, tak jak na przykład nie wiem, w Europie było Commodore 64, tak mi wydaje mi się, Apple II było, było takim komputerem numer jeden w Ameryce. Ja nie, nie, nie mam tutaj liczb, żeby tak, tak rzucać, ale wydaje mi się, że znaczy, nie można rzucić tego. Pamiętaj, że... że numer jeden komputerem dla kogo? Bo to jest dla istotne. Dla Amerykanów. Nie. Ale dla jakiego Amerykanina? Amerykanina z Bronxu nie. czy z Wall Street? Bo to jest. Nie, A, to ma no nie, ogromne więcej. znaczenie, ogromne, no znaczenie ogromne znaczenie, bo w momencie, kiedy um, Tramiel się dał przekonać i zaczął um, obsesyjnie szukać Apple Killera i cisnąć swoich inżynierów, żeby oni taki komputer stworzyli, bo jeśli chcemy mówić o rewolucji, jeśli chcemy mówić o tym, kto przyczynił się do tego, że w każdym domu dzisiaj stoi komputer, to nie był Steve Jobs. No, to bardzo ciekawe. To nie był. Mi się spieniąc. zawsze oddawało, że, I, I że? Mam na to argumentów. Zasługa. Dziesiątki i tak jest właśnie ta historia. Nie on stworzył pierwszy tani mikroprocesor w cenie 25 dolarów. Nie on, tylko ludzie z MOSA. Nie on wypuścił komputer na rynek, który zawładnął światem, który e, był najlepiej sprzedający w miliony egzemplarzy. Ja mówię o szarym Kowalskim, szarym Smithie i szarym Schmidtke. Bo, bo no o tak. takich ludziach znaczy, mówisz. Znaczy, wiesz, ale oni, oni stworzyli coś, z czego można było wyzyskać okay, Okej, ale, to, ja, ja ale, ale bez chodzi bez o to, żeby tutaj. to wykorzystać. Wiesz, do Sorry, do jestem bezlitosny. Wiem, no. Zjadłeś jak, pyszne, pyszne ciasto Jak się, tak dalej. Jak się tworzył w bólach e, Macintosh, jak się tworzył Apple w bólach, to przecież mhm. istniały komputery potężne mainframe'em mhm. ibm e, Istniały potężne maszyny Motorola. Ale, mhm. ale dla kogo Moje pytanie brzmi, dla kogo one były? Przecież chyba Apple I kosztował coś koło trzech koła papi papiera. To, to był nieosiągalny dla przeciętnego zjadacza chleba absolutnie taki komputer. Mhm. Ale Zarek, jak, jak, jak historia prawda, zatoczyła koło, że, że za tamte pieniądze można było kupić komputer, który miał takie, takie możliwości, jakie miał, ale jak na tamte czasy re, była rewolucja, a dzisiaj mamy komputery, które absolutnie mogą robić wszystko i w większości przypadków e, e, zajmują bardzo mało miejsca, bo taki telefon też jest komputerem. Oczywiście. Ja smartfon. I on ma moc po prostu... On ma taką no, moc, że do... takie maszyny. Tako. Tak, no. Mój telefon ma większą moc niż mój komputer, y, nie wiem, 10 lat temu. I, i czy nawet pewnie jeszcze... Czy ja nie musiałbym tak daleko Słuchaj, ja powiem ci Powiem Ci taką historię. Pokazywałem swoim praktykantom tak, jeszcze nie wiedziałem nie, nie, w ogóle nie uświadomiłem sobie, że oni są rocznik 2000+, plus, rozumiesz? To było w ogóle dla mnie przerażające, ale mhm. taki chłopak, chłopaczki ogarnięte, jeśli chodzi tam wiedziały, wiedziały co to megabyte ile to jest tak. bajtów i w drugą stronę i tak dalej mhm. I przyniosłem im pokazać wiedza absolutnie niepotrzebna dzisiejszych czasach tak, tak, tak. przyniosłem im pokazać Vika Vik 20 komputer, nie? I pytam się jednego, ile masz, ile masz w domu RAMu? No 8 GB, nie? A ty? No, mówi, ja tam ciupię w gry, no to mam tam jakąś Nvidia 970 gtx i 16 MB RAMu, nie? Mówi, patrzcie, gigach wiesz, to jest całe 3 KB. Więc co jest 3 KB i po prostu ludzie piszczeli z radości, mog mogąc na tym grać, Ja mówię, jak 3 KB, nie? No, mówi, mało tego. To ma 3 KB RAMu i jeszcze system operacyjny. Czy znaczy ja prostu... no w ogóle jestem pod jak, jak można było na tym e, gry napisać? No, i jest bo to właśnie papieru. No, takie takie jak, niedowierzanie i, i ten podejrzliwy wzrok, gdzie jest haczek, i dlaczego ja robię sobie z nich bekę. Mhm. Mhm. No, to tak, tak, tak to wygląda. No, no testujemy za zazimie czasami, prawda? Tak, nie chcieli, żeby wróciły. Dużo w tym nostalgii jest i, i ja, ja, ja nigdy przed tym nie uciekałem, ale ani się nie próbuję bronić jakoś specjalnie. Mam to w nosie, tak. Nostalgia yes. na pewno napędza mnie w jakimś dużym stopniu w tym wszystkim. Druga rzecz, no mam, mam już własny portfel, mogę nim decydować. To są rzeczy, dziś to są rzeczy osiągalne, które były absolutnie nieosiągalne dla mnie wtedy no i dziś mogę je pomacać, dziś mogę je przetrzeć matkom, dziś mogę je włączyć znowu się nimi pobawić i, i, i w dzisiejszym tym dorosłym życiu, kiedy, kiedy są rzeczy ważne i, i ważniejsze a na pewno zawsze, a za każdym razem ważniejsze niż komputer i, i rozrywka elektroniczna czy gry to, to, to zawsze jest te 10-15 minut żeby sobie odpalić Janne Sisters czy Bomb na automacie i za 10 minut odchodzisz i ja jestem osobiście usatysfakcjonowany dalej robię to, co lubię, a lubię mhm. grać, zawsze lubiłem grać, ale dziś mi wystarcza jedna, dwie rundy w Defender mhm. i jestem zadowolony i mogę odejść nie? od komputera. A Michale, bo tak pewnie będziemy kończyć, ale tak zapytam cię, lubisz takie imprezy jak Pixel Heaven? Ja myślę, że dużo jest takich imprez podobnych, bo Pixel Heaven jest taką najbardziej znaną, bo jest związana z magazynem. Już ci, już ci powiem, właśnie bez względu na to, jak zostanę odebrany, ja sama idea Pixel Heaven dla mnie, dla mnie osobiście, jeszcze raz powtórzę, dla mnie osobiście jest przegenialna. Ja tam się czuję dokładnie tak, jak te kilkanaście lat temu na giełdzie. To jest taka atmosfera, dla mnie to jest taka atmosfera giełdowa. Mhm. I oprócz pewnych prelekcji, które mnie interesują, to si siedzimy na zewnątrz, rozmawiamy, spotykamy się, tak? niejednokrotnie mamy okazję raz w roku się spotkać, żeby sobie pogadać. Tak. Nie wiem, piwkujemy cokolwiek i w tle ja mam tą świadomość, że tam odbywa się ta giełda. Rozumiesz? Ta giełda, no i... jest ta giełda i, i, i tak ta, ta, ta wyglądała kiedyś moja każda sobota. Każda no i... sobota, a czasami niedziela. Bo w Katowicach... Nawet tutaj, te ławki, które, na których są wystawiane te stare komputery, to przypominają mi te ławki szkolne, ta, na to, które ta. się stawiało dookoła jeszcze sali. Jeszcze wiesz, tego się zielonego kiela. sukna brakuje, kojarzysz? Tak, tak, tak, tak, tak, tak, I, i... dla mnie Pixel Heaven to jest, to jest pewnego rodzaju gwiazka. Ja się bardzo cieszyłem. Mhm. Mieliśmy się okazję poznać teraz. Mhm. Poznałem jeszcze mnóstwo ludzi, spotykam się ze swoimi starymi znajomymi, z którymi właśnie ze względu na, na prozę życia czasami ciężko jest się spotkać raz do roku. Mhm. A kiedyś tam się zlotowaliśmy, non-stop tłukliśmy w te gry godzinami, przesiadowaliśmy w internecie, w, w grach online i tak dalej. No niesamowity klimat, dla mnie to jest taki prawdziwy powrót do przyszłości. To, to, to jest, Pixel Heaven to jest dla mnie impreza, która mógł być. Oczywiście są różne mniejsze i, i, i też z przyjemnością można się spotkać w mniejszym gronie, usiąść, bawić się, te krakowskie. Wymienić... Niedawno były te krakowskie retrospekcje. Tak, tak? To, ale... ale to jest chyba jakaś taka zamknięta impreza, bardzo, nie, nie, nie, nie, bardzo kameralna. Nie, nie, nie. nie, nie, nie, nie, nie, nie. Pozwol, po, się nie zgodzę. Będę bronił Marcina, bo jeśli chodzi o krakowskie retrospekcje, to pomysłodawcą tej imprezy jest Marcin Kiędra, czyli mhm. trzeci z muszkieterów, e, jeśli chodzi Loginowych, o logik. Tak. E, Marcin prowadzi bloga Retrospekcje i on jest e, e, pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy. I ta impreza jest absolutnie otwarta Marcin oczywiście wcześniej podaje, żeby się zapisywać, żeby dawać znać, ile kto potrzebuje przestrzeni, jaki stolik e, hmm. i tak dalej, więc e, m, to to absolutnie jest... nie jest zamknięta hermetyczna. Natomiast hmm. no, jest tyle ludzi, ile... ile się znajdzie, prawda? Ile się znajdzie, ile, bo tak jak to powiedziałem. W porównaniu to podcast jakaś... to za mniejsze, mniejsze liczby to tak. Mainstream, to... Mainstreamowe e, hobby, tak? tak? Mhm ale można pograć Tak, można pograć, gronie... można poglądać. E, tam ludzie bardzo się cieszą, jeżeli ktoś przywlecze grata, którego oni też nie mieli okazji w życiu zobaczyć. Ja ni niestety miałem rodzinne zobowiązanie. Nie byłem na, na, na wersji 4.0. Na 3.0 już mm. byłem. Pojechałem tam z moją Amigą. To się furorę. Do... Chociaż widziałem czarną 600 chyba na tych to Tak, czarna 600-ka to jest 600-ka 600 ace -mana. Ale moje jest ładniejsze. No była ciekawa. Ace Man, moja tam... jest ładniejsze. Tak, ale coś, coś nie podobało mi się za bardzo te wiatraki, które miały... Tak, miało to jest na, Ace Man. Ta... Ace Man jest znanym Mógłby je lepiej ukryć. muzykiem, protrakerowcem <laughs> mm. na scenie Amigowej. Chłopak od nas tutaj ze Śląska, z Katowic. Kuba, pozdrawiam, mm -hmm. jeśli tego słuchasz. Ale mi się bardzo takie imprezy podobałem i, i, i, I to tak cementuje tą przyjaźń właśnie tych retro mm -hmm. maniaków, ja w ogóle też bardzo lubię słuchać, czy czytać jakieś reportaże ze zlotów, nie wiem, Amigowców, komodorów Atarowców. Wiem, że chyba cały czas jest silna w ogóle scena Atari. Bardzo silna scena Atari. Bardzo fajna ta scena jest. Bardzo fajni ludzie tam są. Tak, jest zawsze jest, jest jest parę takich osób, jak na przykład nie wiem e, Woj, który na przykład może mnie kojarzyć, nie? W tym sensie, że ja go kojarzę, dlatego że on ma bardzo charakterystyczny sprzęt, no nie ma e, najszybszą ma Amigę, e, przepraszam, e, najszybsze atari ośmiobitowe e, e, jakie widziałem, z wszystkimi możliwymi gadżetami no, po prostu. Woj stary scenowiec. Tak. tak, i ja bardzo, bardzo lubię właśnie z nim rozmawiać na, na Pixel Heaven, no, tam też e, przy okazji e, e, Oglądania tych fantastycznych rzeczy, które lotarek sprzedaje, które w tych śmiesznych, fikuśnych obudowach są poukrywane naprawdę. No, gadżety właśnie... Tutaj... w zasadzie mój sąsiad, mogę powiedzieć. Tak, tak. On jest bardzo sympatyczny, wszystko pokaże. On, on, z tego rozumiem, to on, on to wszystko konstruuje, ale nie projektuje. Tak? To jest taki facet, który zajmuje, dostaje produkt, mhm. a on się zajmuje jego produkcją i dystrybucją. Mhm. I to jest, i to jest to naprawdę fajne, że... że to I te... robi to bardzo dobrze, że, że, jakościowo. Że te stare maszyny, no nie? Że to że ja, Bo ja, ja kupiłem sobie... To ja wspominałem w poprzednim odcinkach, ale, ale widziałeś też, bo pokazywałem to na PixelAway. Kupiłem sobie e, ten emulator stacji dysków. Mm -hmm. CO2SD. CO2SD. Mm -hmm. I dla mnie było najważniejsze, żeby to działało z Gąż e, e, 65 x mm -hmm. żeby nie potrzebował żadnych ultimateów i tak dalej. Mm -hmm. I tak. I to działa. I to działa fantastycznie. Ja, ja cały weekend, czy tam kilka dni jeszcze po Pixar, siedziałem w domu i sobie odpalałem że Rzeczywiście yy, to czasy się zmieniały. Ja, ja już, już bardziej, Jak już mam tak czas na retro, to wolę gry za migi, niż na przykład yy, za, za te no, ale, ale odpaliłem w, sobie, sobie na czy F3 AD2044, czy moją proszę. ulubioną misję. na Freda mam oryginał, mam na... oryginał AD2044 20, na kasecie. Z, z jakimiś takimi dodatkami fajnymi, jakimś takim książeczkę, ja nie widziałem, ja, ja miałem Ech, czy te oryginały, i, które ja miałem w mogę ogóle, ci to pokazać, było... jak wygląda oryginał. Ale, ale to jest... Bo ja mam dużo oryginałów z Atari, ale yy, ja nie pamiętam, żebym miał jakiś yy, oryginał w pudełku. Nie wiem, czy Mieczewald Gira nie miałem w pudełku. No, nie, nie. Ja normalnie jest To jest normalne pudełko kasety. W kasecie tam, tak. gdzie jest tej, w tej, nazwijmy to, szufladce, gdzie jest kaseta, jest jeszcze taka malutki karteluszek wydrukowany, poskładany z instrukcją. Tak, tak, bo ja pamiętam, że niektóre gry na Atari miały tą, tą wkładkę z, z kodami. Ona była przeważnie mm -hmm. zadrukowana na czarno, a była znaczy niebieska, ciemno niebieska kartka zadrukowana na czarno, żeby nie można było tego obserwować. Tam, wiesz, faj, fajny, fajny klimat. I ja sobie to odpalenie, to wszystko działa. I to jest, to jest niesamowite, że ktoś po prostu to robi. Ja nie wiem, ile on tego sprzedaje, czy to jest... Na pewno to nie jest jego główne źródło utrzymania, tak? Chyba głównie. Ale coś tam sobie gdzieś tam, z tego co rozumiem, co on gdzieś normalnie pracuje. A tak chyba Przemek co... pracuje, ale myślę, że... że... Pracuje I... dla, dla przyjemności, a, a no... wiesz, że główny biznes to jest ta, ta jego strona, tak? znaczy I... Żeby była jasność, ja mu broń Boże nic nie wypominam, natomiast yy... lotarek jest Nieznany no w świecie. świecie. No właśnie, to jest... Ja, wiesz co, jak, jak to, ja, to, ja to, pierwszy raz to, to, to usłyszałem to o lotarku, ja nie wiedziałem, że to jest Polak. I później yy, ta jest taka satysfakcja wiesz, patrioty, no nie? Że patrzcie, to jest Polak, na niej takie rzeczy... Jeśli chodzi o super. projekty Atari, jeśli chodzi o projekty do małego Atari, to chyba wszystko, co najlepsze zostało wymyślone i wyprodukowane, to wymyślili i zaprojektowali Polacy. Mm -hmm. To jest też takie bardzo nobilizujące, że, że mamy tylu zdolnych ludzi. Mm -hmm. Ale a propos Atari, a propos kolekcji, yy, to jest jedyna rzecz, którą Chciałbym mieć swoje kolekcje, ale prawdopodobnie już nigdy nie uda mi się tego zdobyć. Może kiedyś, w przyszłości, ale wątpię. Atari Falcon. Och, no, to jest no, jedyny bardzo, bardzo czuły punkt nadepnąłeś teraz w tej chwili. Też, też Tak, a właśnie Sebastian z, z, z, z Tecewicz, z Save the Floppy e, hmm. lubi mnie terroryzować swoim egzemplarzem Falcona. No, to jest wspaniały. wspaniały bardzo, do... bardzo mi się kolorystyka podoba Falcana. Jest tak. Woj mi opowiada właśnie taką historię, jak, jak z bratem po prostu kupili chyba uszkodzoną płytę, którą naprawili, a resztę po prostu sprzętu, wiesz, czy, czy obudowę, czy jakieś zasilacze, coś takiego, wszystko dokupili później i, i sami złożyli, skonstruowali i, i doszutkowali pewne elementy i mają Atari I to, to mi się podoba, że, że po prostu u, udało się uratować. Trzy udało się minimum te... dzisiaj, wydasz wiarę? 3000, tysiące, 3 tysiąca, to jest taki... To jest fantastyczny słuchać, na którym można słuchać MP3. To na mnie robi rażenie, Ach, że na no gołym tak. Falconie możesz MP3 słuchać, bo ma procesor budowany, który to potrafi nam. Nie no, Reto to jest piękna piękna sprawa. To jest coś, z czym można właśnie się tak wydać. Ja mam nadzieję, że, że jeszcze będzie okazja się spotkać. Nie wiem, kiedy będzie następny Pixel Heaven, Może będzie jakaś inna impreza. Ehm, coś tam łapusz e, straszy, coś mówi o listopadzie. Był znowu w, w szkoły filmowej. Chyba. Pixel Nights mi się wydaje, że planuje, bo, bo nie było ostatni Pixel Nights, tylko od razu, dwa razy podczas Ale Pixel aż kino elektronik? Hmm. No zobaczymy. Ale no, to jest nie, nie, dobre na, miejsce na pewno z... do prelekcji. Na, pewno, Wiesz, na tak? pewno, idealne miejsce do prelekcji. Na pewno zdementował e, Robert, e, że to nie będzie kolejny Pixel Heaven. Kolejny Pixel Heaven napisał, że w maju. Mhm, mhm. Czyli Pixel Nights, ja stawiam tutaj. Tak? Być może. A może mhm. jest wpadli na coś, na jakiś inny pomysł. Mhm. No i tym optymistycznym akcentem e, Michale kończymy. Ja myślę, że moglibyśmy tak jeszcze i, i, i e, kolejną godzinę, nawet dwie. No na Pixali też nam zeszło trochę, nie? Tak, tak, <śmiech> ale dużo się rzeczy ciekawych dowiedziałem. Tutaj jakat, e, one byłyby może zbyt szegowe, chociaż też mi się wydaje, że wiele rzeczy, które poruszaliśmy, e, na pewno też zainteresują osoby, które jednak w, w retro siedzą. E, mam nadzieję, że osoby, które, które e, dopiero zaczynają swoją przygodę z retro, i żeby, żeby na przykład nie bali się tych cen. Że, nie, że ja na przykład w ogóle nie mam problemu z, z emulacją. Na przykład ja nie uważam, że emulacja nie, jest Nie, ja też złym. nie jestem jakimś ten... Oczywiście, że warto zacząć od emulacji, i jeżeli mm, połknie się bakcyla, będzie się chciało, przecież nikt nie każe komuś na, zaraz kolekcjonować, ale i nadal tak. uważam, że Commodore C64 czy, czy Amiga można naprawdę w bardzo, w bardzo rozsądnej cenie kupić, i można spróbować pobawić się prawdziwym sprzętem. Tak. Natomiast tak, oczywiście, jak najbardziej zachęcam do emulacji, do oswojenia się z tym, a jak, tak jak mówię, jak się zrobi krok dalej i, i będzie się czuło, albo ktoś poczuje i powie "OK, fajna rzecz, chciałbym się tym pobawić, to może być ciekawe hobby, no to wtedy sprzęt, natomiast emulacja uh -huh. pierwszym krokiem jak najbardziej. Uh -huh, uh -huh. Ale też trzeba sobie postawić jakąś granicę, nie wiem, się Michale, wydaje, że u Ciebie to chyba tylko przestrzeń, będzie mogła Cię ograniczyć. Ja się, się obawiam się, że Alekcje. tak. I to, to, to, nie jest, to nie jest, broń Boże, wiesz, jakiś, jakiś przejaw z z, znubizmu, znubizmu z mojej strony. Broń Boże, to, to troszkę uzależnia, chyba jak z wszystkim. No kurczę, Jeden zbiera znaczki, drugi coś tam innego. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem, tylko po prostu no, bronię się jak mogę i na razie, na razie kończy się na, ty, na tym ograniczonym sprzęcie, ale kto wie, czy się to nie zmieni. No, kto wie, czy nie pękniesz. No. <śmiech> no. <śmiech> tak z Jeszcze raz dziękuję Michale, Michała. Ja też, jeśli, jeśli pozwolisz, jest mi niezmiernie miło, że, że, że zostałem zaproszony do chyba jednego z najstarszych polskich czynnych podcastów. Mhm. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i dziękuję za, za, za ten czas. No i jeszcze tylko słowo, jeżeli kogoś rzeczywiście zainteresowaliśmy, to zapraszę do to zapraszam do, do, do naszej alternatywy w postaci wideokastu, tak gdzie gdzie jeszcze będzie można coś zobaczyć. Wyczekuję każdego odcinka dlatego, że y, załatwiacie trochę y, tą nostalgię dla mnie, bo ja mam czasami tak, że chętnie bym na przykład zagrał tego tak ostatnio rozmawialiście, nie wiem, o Alone in the Dark. To in the dark zagrałbym tak? Alone in the Dark. I tutaj jest trochę tak jak oglądanie filmu z, w wersji reżyserskiej z, z komentarzem reżysera. Komentarze no to... Po prostu widzę grę, więc zaspokaję się w taki, taki czynnik tego żeby wrócić bardzo. do tego, a jednocześnie dowiaduję się ciekawych rzeczy. I to ja, ja, ja bardzo lubię takie rzeczy, bo kanał w retro YouTube'owy jest mnóstwo. Jest bardzo dużo i przeważnie to są jakieś takie unboxingi albo nie, pokazywanie, nie, nie, nie. jak od, odrestaurować sprzęt. Czasami są zagraniczne kanały, które też lubię oglądać, gdzie się prezentuje jakiś taki sprzęt, o którym miałem to słyszał. Nie. I nagle ktoś, nie wiem, kupił na jakieś akcje. Ja, nie wiem, bardzo lubię stare konsole, wiesz. Mhm. Bardzo lubię oglądać jakieś tam filmy o, o, o Atari Jaguar, o, o 3DO i tak dalej, tak dalej. Wiesz, takie rzeczy, które... Jasne, to, to szukasz to, co ci jest potrzebne. Nawet tak. jak, jeżeli w danym momencie potrzebujesz coś rozebrać, naprawić, to taki filmik jest ci pomocny, mhm. więc je, ja, tak. ja nie mam z tym żadnego problemu. Mhm. No, I loading jest na ciekawą inicjatywą, że macie właśnie tą stronę B, gdzie koncentruje się na konkretnych grach, też polecam odcinki. To jest taka alternatywa Mondston. na let's play, wiesz? To taki był tak. pomysł, żeby to nie był let's play, że ktoś siedzi i tłucze i teraz parcie jak ja tłukę, tylko mhm. no, staramy się zrobić research do tej gry, ale no jakieś no, ciekawostki, jest... fakty, tak, czasami tak. o których myśmy nie wiedzieli. No, ja wiesz? się dużo rzeczy wiedziałem, oglądając e, wasz materiał o Moonstone. Bo ja grałem w Moonstone, to, to dla mnie to była jedna z tych takich e, najlepszych, wyjątkowych gier e, na, na Amigę. Ale, ale nigdy nie, nie, nie doszukiwałem się jakichś takich ukrytych prawd z tym, i tak dalej. Ja po prostu w to grałem. A tutaj po prostu dużo ciekawych rzeczy, no i też było widać, znaczy, że, jeszcze, że, że jeszcze to, to robicie. Jeśli to mogę, to Hubert właśnie wnosi, um, tak. jeśli chodzi o stronę B, Hubert wnosi coś takiego, że e, to jest taki, e, przynajmniej Stary był, atarowiec. będąc e, dzieciakiem, takim graczem totalnym. Zresztą mm -hmm. Marek tak samo. Oni, Ja byłem graczem, wiesz? Ja miałem grę do tak. samego grania. Natomiast oni byli, z racji tego, że są przyjaciółmi i znają się od dzieciaka, oni są takimi graczami totalnymi. Oni bardzo e, głęboko doszukiwali się. Do tego jeszcze tworzyli jakąś otoczkę. Do tego ich... I, ja, ja, ja lubię ich z przyjemnością słuchać i, i myślę, że to jest taki dodatkowy plus i, i daje taką wartość fajną i, i bardzo mi miło, że to tak nazwałeś, w, że to tak w formie wersji reżyserskiej, w życiu by mi nie przyszło do głowy, że można tak to odebrać, ale kupuję to, kupuję to podoba mm -hmm. mi się ta, ta, ten rodzaj oceny lub ten sposób spojrzenia. Gdybym wiedział, ile to, ile, gdyby nie wiedział, ile pracy w to wkładać, to my tam was żebyście co tydzień jakiś nowy odcinek puszczali, ale to wiem, więc, że... Jest, jest, jesteśmy. jest nas czterech, e, mhm. chcemy być zawsze razem w tej kwestii, żeby nikogo nie brakowało, ale no, życie jest okrutne Dokładnie. w tej kwestii. Mhm. Jeszcze raz, mhm. no, żeby już nie przedłużać, zapraszam. E, zobaczycie. Tam nie ma wiedzy cyklopedycznej, nie ma wymieniania mhm. sztuk. To taki, taki procesor, takie, ten. staramy się właśnie troszeczkę bazować na nostalgii znaczy i Znaczy ja zawsze wychodzę z założenia, tak samo jak na przykład tutaj w rozmowie, nie, nie, kon, nie koncentrowaliśmy się na duszy szczegółach, dlatego, że uważam, że w internecie jeśli coś cię zainteresuje, to to, to wygooglasz. Znajdziesz na, na, na, na Wikipedii. Gdybyśmy tutaj zaczęli szczegółować, na przykład, nie wiem, wymieniać wszystkie rodzaje amig, jakie były, wiesz, na przykład, nie wiem, no to by były oczywiście ciekawe rzeczy, gdybyśmy żyli w świecie bez internetu. Jedyną drogą przekazywania informacji był podcast. Nie, ja chciałem właśnie, żeby, żeby ta rozmowa zaciekawiła słuchaczy tym tematem, tym retro i żeby tego Bakcyla też złapali i mam nadzieję, że się to udało. Jeszcze raz zapraszam. Link do loadingu oczywiście będzie w opisie, więc nie będzie problemu, bo wiem, że jak się po prostu wpisze, ja to mam czasami problem, jak wyszukuję loading na, na, na YouTubie na telefonie, to nigdy mi nie znajdzie nazwy kanału, tylko jakieś inne rzeczy tak? mi wyszukuje. A jeszcze bo, to jest, się nie bo jest bardzo powsze... to Ale ciekawe. Dlatego, że Google cię zna i wie, że co ty, co ty przecież, ty Google mnie zna. Wie, że ja tam łażę non stop. Tak, tak więc, więc polecam. I nie, dziękuję naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na www.fantasmagieria.net. Lubić na Facebooku, dołączać do grupy Fantasmagieria. No i do usłyszenia za tydzień. Hej!